Witamy bardzo serdecznie w osiemdziesiątym czwartym odcinku podcastu Bezimienny i standardowo ja będę za pierwszym mikrofonem, czyli Christian Kender, a ze mną w studiu będzie również Rafał Radomyski. Cześć wszystkim, witam. E, będzie z nami Wojtek Kocjan. Witam serdecznie. Hej. I po bardzo, bardzo długiej przerwie wraca do nas oczywiście Kali Murawska. Witam serdecznie po bardzo długiej przerwie. Cieszę się, że mogę wrócić w końcu. Ekstra. Tak. E, cieszymy się, cieszymy się razem z Kali. Słuchajcie, jesteśmy w końcu w pełnym składzie, już bez gości. Nagrywamy sobie ten 84 odcinek dokładnie 24 kwietnia w godzinach wieczornych No i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku w dzisiejszym odcinku pobawimy się trochę w nowego Warhammera 40 tysięcy, Dawn of War 3 Wojtek ogrywał, więc powie wam, czy warto pograć w tego Warhammera Jak wiecie, Wojtek jest wielkim fanem Uniwersum, więc będziecie mieli w miarę rzetelną opinie osoby, która po prostu uwielbia ten, ten, ten klimat i zobaczymy, czy nas on w jakiś sposób do siebie przekona. Poza tym oczywiście będzie dużo innych ciekawych gier Kali w końcu wróciła, więc dużo, dużo w tym odcinku z pewnością powie. I, I nie będę wam mówił, co będzie dalej. Po prostu sobie posłuchajcie. Więc słuchajcie, jedziemy standardowo Hyde Park, rozgrzewamy się, rozgrzewamy się, a dawno z nami nie było Kali, było 6 tygodni Kali, więc co robiłaś ostatnio właśnie w tym czasie? Rafał mnie trzymał w piwnicy. No. To wszyscy wiedzą. Ale, a, a tak poważnie to e, bardzo ciężko pracowałam e, i cały czas pracuję z resztą, więc tutaj e, praca pochłania ogrom mojego czasu. W międzyczasie co jeszcze się działo? Po kolei może spróbuję chociaż. Byłam w teatrze mhm. na sztuce opartej o twórczość H.P. Lovecrafta mojego ukochanego pod tytułem Zew Cthulhu". I było to bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie, ale to jak będziemy mieli więcej czasu na opowiastki ciekawe, ciekawostki, to wtedy może coś więcej powiem na ten temat, ale sztuka bardzo, bardzo interesująca. Co jeszcze robiłam? Grałam w Petek Quake Champions, więc miałam super Friday, próbując y, tam fragi zbierać i strzelać headshoty. Było przefantastycznie. E, wzięłam też udział w becie Dawn of War Trójki. Ja też jestem ogromną fanką Warhammera 40 chciałam powiedzieć do tego stopnia, że jestem oznaczona mm -hmm. znakiem chaosu, więc wiesz, tutaj e, nie tylko Wojtek, ja wiesz, mnie cała herezja Horusa stoi w oryginałach na półce, więc... Też trochę znam uniwersum i lubię bardzo Donowory, mam wszystkie. Więc to nie tylko Wojtek tutaj. To tutaj też mam sporo, sporo ciekawych rzeczy, jakby swoich przemyśleń do tego dołączonych. Wojtek, musimy zrobić spe specjalny odcinek kiedyś o 40 w ogóle, tak sobie pomyślałem. dobrze Zrobimy komisję śledczą. Czy, czy, dał, czy dali radę? Czy Donowory Trójka dobrze, wywołania. to możemy, możemy nawet to... razem pograć, ja bardzo chętnie sobie pogram z tobą e, no, także proszę bardzo w, w czasie niedługim z Wojciechem przeczeszemy całego Donów War'a trójkę, razem i wam o tym opowiemy mm -hmm. e, bardzo się cieszę, że to jest nagrywane i nie zapomnę e, co jeszcze no, skończyłam Rise and Shine który mnie absolutnie chwycił za serce ale to też później przejdziemy do tego tematu i skończyłam prawie Fallout Shelter, został mi cały czas ten sam jeden cholerny achievement, więc walczę z tym, no ale nie będę płacić w grze za to, żeby odblokować achievement, no to żałosne jest, nie. Ale to też mam dużo hejtu ogólnie teraz na Xboxa, trochę się obraziłam z moim z moim Xboxem i stoi się kurzy bo mam focha, więc... Mm. Więc tutaj też tak o. No, mnóstwo rzeczy. A poza tym urządziłam swoją piwnicę i mam więcej książek, więc... Rafał dobrze mnie karmi. Je, jest git. Jest super. <grym> Ach, ten ten Rafał. nasz Rafał. Mm. Święta były, wiecie. Zostało no, coś na stole. No, dostałam dużo, dużo rzeczy, które udało mi się zahibernować. Będą dobre później. A jak nadgnite, też nic się nie Bardzo stanie. Dobrze. Papa Nurgiel to wręcz się cieszy, jak mhm. jego kultyści robią takie rzeczy. No. E, dobra, e, bardzo dobrze. Więc teraz e, Wojtku. Wojtku, co tam ciekawego było przez ostatni czas? Chociaż już trochę wiemy, że w coś pograłeś, ale co tam jeszcze? No tak, dokładnie, bo jakoś tak to ostatnie mm, kilka tygodni to spędzam głównie w jakichś wczesnych dostępach, w jakichś betach, w jakichś mm, no, nowych rzeczach. Ogry ogrywam Viking Expeditions. To jest taka gierka... Diablo. Diablo? Co to jest ty ty z tym Diablo? Ty Wszystko wierasz? jest jak Diablo. Diablo jest jak Diablo. Odwodź się no Diablo. To mi, to mi się tam... A w ogóle o Diablo 3 też muszę coś powiedzieć. To mi przypomnijcie potem. Znaczy... Okay. Znaczy, jeżeli ci to przypomina Diablo, to nie wiem, może jednego screena widziałeś, że to z, tam jest z góry, tak, widok, bo to chyba jest koniec analogii. Wiesz co, nie, nie, to jest raczej gra bardzo ciekawie skonstruowana, bo to jest gra, w której jest z jednej strony fabuła całkiem fajnie pociągnięta, a z drugiej strony to jest, to jest bardzo dobrze zrobiona trówka. Może nie, ona tak z jednej strony jest bardzo prosta, jeżeli chodzi o mechanikę, bo, no bo sprowadza się to po prostu do, do różnych potyczek tam. Jakby jesteś sobie takim wikingiem i tam powiedzmy, że musisz jakoś o swoją osadę tam rozbudować, znaczy obronić, jakoś tam przystosować do nowych czasów, że tak powiem. No więc potrzebujesz handlu i rozwoju i podboju i tak dalej. No i tam działasz na tą rzecz. Fajnie to mhm. jest zrobione, bo jest z jednej strony dość prosta walka, a z drugiej strony mechanika jest dość skomplikowana. Chodzi mi o to, że jakby sama walka nie jest jakoś trudna, bo to po prostu sprowadza się do tego, że z tych bohaterów no to po heksach tam biegasz i wybierasz skille i to wszystko. A z drugiej strony ten background jest dość skomplikowany, bo tam jest wszystko, łącznie z jakimiś obozami, tak, że na przykład jak gdzieś podróżujesz, no to nagle musisz gdzieś się zatrzymać i teraz tak, są cztery, cztery zmiany, że tak powiem, tak, i to jedni wachtują, drudzy zbierają tam, jakieś polują, inni naprawiają sprzęt, a jeszcze inni śpią, nie, i potem musisz wszystko zaplanować, te cztery zmiany, musisz, o, ty możesz tam sześciu, ośmiu ludzi może, no i musisz to wszystko jakoś, ten, bardzo fajnie się z tego Więcej o tym opowiem na pewno w następnym odcinku, bo jeszcze nie było premiery, więc, więc to jest raczej takie, takie moje wczesne wrażenie, które są na razie bardzo dobre. Sorry, przepraszam, że ci... Premiera jest jeszcze w tym miesiącu, w, w tym tygodniu. Ty, jest ja chcę w premiera. to pograć. Także... To jest dla mnie gra. Wiesz co, bardzo, to ci już mogę teraz powiedzieć, że jeżeli lubisz no. takie gry, a tym bardziej, jeżeli w Conquistadora mhm. grałaś, to to będzie bardzo, bardzo... To, to jest naprawdę taki taki na resorach um, wytwór. Nie, no ja a, lubię właśnie, m, lubię takie dobre. rzeczy, gdzie musisz wszystko bardzo dokładnie zaplanować i każdy twój ruch ma swoje konsekwencje, wiesz, lubię takie logiczne gry. O, i to jest tutaj bardzo fajnie zrobione, bo słuchajcie, w tej grze nawet jest taka mechanika, że ty walcząc z kimś możesz jakby starać się go zabić albo starać się, żeby on przeżył. To znaczy możesz włączać albo wyłączać taki li little, tak, jakby to powiedzieć atak. I to jest faj świetnie zrobione, bo w ten sposób nagle może się okazać, że kogoś nie zabiłeś, a może jednak lepiej było go zabić, bo gdzieś tam w późniejszej fazie może coś z tego wyniknąć, albo odwrotnie, nie? kogoś na przykład nie zabiłeś i nagle on do ciebie dołącza, nie? bo coś tam, bo jakaś tam sytuacja i, i to, jest, to jest świetnie zrobione. Znaczy, za wcześnie żebym sądził, co będzie w tej dłuższej perspektywie, bo jeszcze nie mam takiego obrazu, co będzie za 10-15 godzin, ale w tej krótkiej perspektywie to jest bardzo fajnie zrobione. Także, no fajne, fajne. Eee, Wo Wojtku, ja mam jeszcze do ciebie pytanie, bo ja powiedziałem Diablo, nie? Eee, okay. Powiedz mi, jak ta gra się nazywa dokładnie? Eee, ta gra się dokładnie nazywa Expeditions Viking. Viking. I to by mi powiedziałeś Viking, Viking Viking, ja sobie myślę Viking Viking. I wyszła sobie taka gra ostatnio. Vikings, Wolves of Midgard i myślałem, A, że tak. mówisz o tym nie, i nie, mówisz, no, okay. wikingowie tutaj wychodzą nowi coś tam, coś tam, erpek no to mu no, u diablo no, to u nas o to mi redakcji, chodziło, dlatego się poprawiam w redakcji no. zajmuje się tym, zdaje się kolega literat bo mhm. też dostaliśmy do, do zrecenzowania, pojawi się recenzja pewnie w tym tygodniu też jeszcze mhm. także to troszkę inne gry no właśnie wiem. I jak mówiłeś mi coś takiego, że Vikings, no to, to pewnie to. No dobra, ale tylko po prostu to chciałem powiedzieć, że to co innego. No, okay. Z innych rzeczy, no to jak wiecie, Down War, to sobie dzisiaj porozmawiamy, ale też udzielałem się tam troszkę jakby tutaj offline'owo w różnych przedsięwzięciach, bo mhm. z tym się nie kryje, że tam jestem endekiem z przekonania i też organizujemy tam różne rzeczy, spotkania i ostatnio w ramach takiego spotkania Byliśmy na strzelnicy. Ja byłem pierwszy raz w życiu na strzelnicy. I powiem wam, że to robi kolosalne wrażenie. Nie wiem, czy mieliście kiedyś okazję być strzelać z prawdziwej broni? Mhm. Ja tam jakiś, tak. jakiś ten, na, na PO Nie, na OC. Nie, jakieś przysposobienie obroną jakimś takim pedale. Ale to takie no się No właśnie. Nie było. Ja nie miałem okazji i dla mnie największym zaskoczeniem było jak, bo myśmy najpierw mieli taką, taką prelekcję, miał taki instruktor broni, byśmy tam mieli dyskusję na temat powszechnego dostępu tam zagrożeń i, i, i jakby tutaj powodów, dla których jednak warto to mieć, a potem poszliśmy postrzelać. I w momencie jak wchodziliśmy na tą strzelnicę już taką faktyczną, do tego serca tego, tego, tego miejsca, to tam babeczka sobie z jakimś instruktorem, no coś tam z karabinem działała No i on mówi, no wiecie, załóżcie sobie te nauszniki. No to każdy sobie założył. Tam, no i tam pierwszy, pierwszy chłopak strzela. Słuchajcie, jak usłyszałem ten pierwszy raz strzał, to ja pomyślałem, o kurde, nie? No to to jest naprawdę... Nie spodziewałem się, że aż tak głośno, nie? Adrenalina, nie? jeszcze? Nachodzi. Tak, tak. No i sobie tam strzelamy i, na, i ta dziewczyna obok po prostu strzeliła w tym momencie z tego karabinu. Słuchajcie, to był taki huk. Naprawdę to zrobiło kolosalne wrażenie na mnie. Bakcyra za w sekundę, nie? Po pierwsze. Ale to, to nie było w otwartym pomieszczeniu, Wojtku? Nie, nie, nie to była zamknięta strzelnica. Dla mnie zamknięta czy otwarta? Nie... Zamknięta, zamknięta. Poczekaj, zamknięta, zamknięta. Zamknięta. W związku z tym, dlatego miałeś jeszcze większy. Pogłos tego wszystkiego. No, nie, no tak, no, tak, Ale to potrafi robić. No, no, że nie gdzieś tam Potrafi, razem. oczywiście, że potrafi. Poczekaj, poczekaj, e... Rafale, zanim się rozpędzisz, ile, ile, ile coś takiego kosztuje Wojtku, i czy każdy może iść? E, może iść każdy. Mogą iść nawet dzieci, oczywiście pod opieką dorosłych. Natomiast mhm. y, na to dzieci w sensie takie chyba tam od. 13 lat, zdaje się? Nie chcę, tutaj no. No, na, każdej no. na każdej strzelnicy, na każdej na pewno powiedzą. Natomiast, y, koszty to w zależności od pocisku, bo tamten y, 22LR, ten taki, to jest pocisk taki y, sportowy, można powiedzieć, to on akurat kosztuje tam chyba złoty 50 zł zastrzał. A już takie eee, od 9 mm? No tak, ale 9 mm to masz 2,80 już. Więc to jest dwa razy drożej. No Ciekawe jakbym z Uzi strzelił całe magazyny, to od razu 50 zł. No to ja wam powiem od razu, że okay. warto tutaj sobie popatrzeć na jakieś grupony czy coś w tym stylu, bo kiedyś kupiłem właśnie wejście na strzelnicę z jakimś tam pakietem amunicji, więc było chyba tam przewidziane... To było na dwie osoby i po dwa magazynki chyba były przewidziane w cenie i to był jakiś śmieszny koszt, bo poniżej 100 zł za te dwie osoby, plus tam trochę się za dodatkową amunicję yy, dopłaciło, gdzieś tam całość trwała godzina raptem, ale, ale, ale można było każdy powiedzmy chyba z nas po trzy magazynki wystrzelił, yy, czyli tam niewielka jakaś dopłata była. I tak naprawdę groszowe sprawy, nie? A można było sobie, wiecie, poćwiczyć jakby na pierwszym magazynku na spokojnie, drugi sobie zrobić już na yy, zasadzie, że dobra wiem o co chodzi, więc spróbuję faktycznie jakieś tam punkty nabić na, na tej liście na tej tarczy a trzecim to już całkowicie się bawiliśmy zapytałem się gościa czy czy można się pobawić zrobić sobie taką wiecie yy, serię trochę tam filmową że tam kilka strzałów szybko oddanych po sobie itd. i tak dalej i powiem wam że o ile faktycznie już przy drugiej serii udawało mi się nie na tym największym dystansie tylko na tym co tam był ustawiony ale trafiać w tą tarczę faktycznie wystarczająco powiedzmy jakoś ok. Każdy, mm. każdy strzał gdzieś tam przymierzając po kolei, tak jakakolwiek próba oddania po sobie dwóch czy trzech strzałów powodowała, że tylko pierwszy był celny, a reszta to już była gdzieś, wiecie, ściana, yy, sąsiad nie? I, i tego typu rzeczy. No to ja ci powiem, że ja byłem zdziwiony, bo przyznam się, pochwalę się troszkę, że poszło mi nad spodziewanie dobrze na tej stronicy. Zwłaszcza, no, ja że ja czyta, to... okulary minus 500, nie, tam jakieś dioptrii i tak dalej, nie. <gry> <gry> Także... Ale Pana ja, wiem, gra, że... ja no. wiem, dlaczego. Ja no. wiem, dlaczego ci tak dobrze poszło. No bo gra na, na mężce, no Nie, nie dlatego. No. Dlatego, że założył swoje szczęśliwe rajstopy. No, no Albo dlatego, że ma mocny chwyt w dłoni Ja myślę, że to jednak teraz stopy. Przynajmniej pozwól mi w to wierzyć, proszę Nie wiem, co to spowodowało, ale było całkiem nie No to super, to gratuluję tak, bardzo, bardzo fajnie, że miałeś jakieś takie doświadczenie A to z jakiego pistoletu strzelałeś, tak jeszcze się zapytałem. Z Glocka. A, to no tak, to Nie, to te, te, ten dla dzieci, no to wiem ale kusiłem, jest... kraty, co, kusiło mnie, żeby sobie strzelić z Magnuma. Tam co prawda 6 zł, jeden pocisk. O, z magnumem y się strzelił też. Ale zostawiłem sobie ten smaczek właśnie na długi weekend, bo jedziemy tam jeszcze ze znajomymi w długi weekend i sobie stwierdziłem, że, że, sobie zostawię kasę. Bo to jednak jest dość druga impreza, nie? 6 zł za jeden strzał, a musisz kupić chyba minimum 5 no to nagle wydajesz tam, nie? dychy, że nie się zastrzelić. no ale no, ale naprawdę myślę, że myślę, że od czasu do czasu warto, nie? Mhm. E, Wojtku, co, coś jeszcze? Czy przechodzimy do nie, Rafała? Nie, już i tak się tutaj e, zakręciliśmy w, w, wokół moich e, historii, także możemy przyjść do Rafała. Okej. Okay. Rafale, co tam u Ciebie? Poza tym, że święta były i niestety obyły się bez konsoli, tym razem, bo na ostatnio zabierałem no zgodnie z zapowiedzią słuchajcie z tych dwóch gierek, które ostatnio zakupiłem to zacząłem się bawić w Asasyna, pierwszego mojego w historii Black Flaga żeby jakby gra mi się jak najbardziej spodobała możliwie, bo nie ma gier o piratach a ja bardzo lubię te pirackie klimaty więc e, ogólnie rzecz biorąc spełnia jakieś tam pokładane w niej oczekiwania, parę rzeczy mnie mocno wkurwia od samego początku ale, ale ogólnie granie jest zła. No, ci, którzy tam od początku serii powiedzmy byli w jakiś sposób tresowani tam przez deweloperów, to, yy, to pewnie nie zwracają na to uwagi, ale dla mnie. Ten cały motyw biegania i wspinania się, który jest bardzo fajny, nie? bo to to jest spoko, że można wiecie sobie na każdy budynek wejść na dach i, i ogólnie prowadzić pościgi yy, po dachach budynków, tak jak się to robi na filmach jakiś i, i nie tylko wiecie, że tam każda krawędź Cię blokuje. To z jednej strony jest fajne, widowiskowe i, i całkiem wygodne. Ale nie mogę jakoś się pogodzić z tym, że dosłownie wystarczy trzymać R2 i biec przed siebie i on wszystko robi sam, skacze, biega, wspina się i to jest po prostu takie, kurde, uproszczone do takiej granicy, że w ogóle nie sprawia żadnej frajdy, no, moim zdaniem. Nie wiem, czy tak jest zawsze, czy tak było od początku. Wolałbym troszeczkę bardziej może w stylu, wiecie, tego wspinania się Uncharted, gdzie tam coś trzeba było jednak po, mm, posilić się na jakieś dodatkowe ruchy, gdzieś wykonywać jakieś, nie wiem, zsynchronizowane kliknięcia chociażby, czy, czy jakieś kute akcje żeby tam coś wyszło, bo, bo takie trzymanie po prostu jednego przycisku to jest trochę nudne. Natomiast cały setting gry, no grafika no, na poziomie OK powiedzmy, ma już kilka lat i tam powiedzmy, że dupy nie urywa, ale jest przyjemnie, fabuła prosta, dialogi banalne, ale są piraci, są statki, są szanty i wiadomo, mnóstwo jakichś tam innych znajdziek, więc fajnie jest sobie pobiegać, zastanawiam się ile jest takich ludzi jak ja, którzy w ogóle jeszcze nie grali w żadnego asasyna ale jak są, to Black Flag całkiem się fajny wydaje na początek. No jakoś całokształtu jeszcze nie będę oceniał, bo, bo jeszcze tego nie skończyłem, ale podoba mi się klimat, podoba mi się też to, że jest taka odskocznia od tego samego biegania poprzez właśnie, wiecie, wejście na statek, jakaś podróż, jakaś walka morska, czy, czy coś w tym stylu podoba mi się też jakaś taka drobna kwestia nawet, że tam jest jakiś crafting, jakieś polowanie na zwierzęta wiecie niby Far Cry z tego słynie zawsze tam to polowanie na zwierzęta czy też nie wiem, mordowanie tych zwierząt to był taki temat trochę e, przez nich lubiany i, i, i ruszany, ale jednak w momencie jak pierwszy raz w tym asasynie zobaczyłem, że oskurowane zwierzę to zostają dosłownie same kości i jakieś flaki wiecie, a on całe mięso i skórę zabiera po to, żeby gdzieś tam mieć za co tam wyżywić załogę czy coś w tym stylu to stwierdziłem ok, jest to taki poziom całkiem sympatycznego realizmu, bo nawet patrząc na te truchło te kości to stwierdzam, kurde to wygląda autentycznie, nie? że ktoś się przyłożył do tego modelu jakiegoś tam obranego ze skóry ocelota więc to, to fajnie wygląda Eee, a reszta, no to, to reszta, tak? no to tam fajnie, wszystko widowiskowo, bieganie i tak dalej, no to, to niech sobie będzie, więc ja sobie jeszcze trochę w pirackim świecie na pewno pośmigam, eee, na razie inny gier nie planuję, co najmniej do premiery Crasha Bandicota, bo cofnąć się o 20 lat to zawsze chętnie z mojej strony. W kinie nie było nic nowego, ale na nową część Gwiezdnych Wojen z tym, wiecie, z Winem Dieslem, co, co się dzieje w, na Antarktydzie i, i w miastach, co tam takimi śmiesznymi czterokołowymi stateczkami walczą, nie? To tam na to pewnie pójdę. Co? O czym ty mówisz? Jakie stateczki? No Gwiezdne, Woj no, Gwiezdne Wojny, szybcy i wściekli nowi. A to Gwiezdne Wojny są? Co? Z tytułem. Ja nie no, wiem. Słuchaj, o to mówisz. na pewno już nie jest żaden film. Skupiłeś wiesz, mnie. To już nie jest taki film jak wcześniej. No, widziałaś zwiastun, czy cokolwiek? Wiesz co? Ten, nikt, kto widział ten film, po prostu nie jest w stanie stwierdzić, że on zachowuje chociażby pozory tego, co ja nie wcześniej. widziałam, e, Ja nie widziałam żadnych szybkich i wściekłych od Tokyo Drifta. No to się dużo zmieniło. E, latające auta interesują mnie tylko w Blues Brothers, wiesz, to inny rodzaj kina no no właśnie no to tutaj już mocno poszliśmy w kosmos, jest to tak klimat trochę wiecie jak dotychczasowy rozwój Call of Duty miejmy nadzieję, że też przy kolejnych częściach dziewiątej czy dziesiątej stwierdzą, że może wrócą do podstaw, tak jak właśnie też Call of Duty producenci którzy Ty. zrobili coś o czym powiemy za chwilę w newsach, a teraz Krystian powiedz co u ciebie u mnie sporo, powiem mam że sporo, będzie też mała prywata, może zacznę od, może zacznę od Giereczkowa. E, tak, wyobraźcie sobie, że sobie ostatnio znowu, znowu, znowu, niestety to robię, ale znowu gram w Fifę i znowu gram cholernie dużo, naprawdę gram dużo w tą Fifę, e, do tego stopnia, że już wczoraj mi się znudziła. Już pograłem tyle godzin dziennie, że po prostu już troszeczkę nią żygam i już już wczoraj miałem przesilenie i muszę ją odłożyć, muszę ją odłożyć, bo, bo dużo. To są 40-50 godzin przez ostatnie dwa tygodnie, czy nawet może więcej i ja nawet tego nie czuję, po prostu gram. W kreosporcie e... bez sensu. Mm, nie, no Kali no nie, do stary nie będę Cię to mówił, ja ale, ale ta gra jest fify. dobra dla pewnego typu odbiorców ja nie kubam piłki nożnej, nie kumam FIFA. ja rozumiem zasady, no, ja, ja, ja, ale no. mnie w ogóle to nie, mm. nie robi, no nie, no spoko no, ja nie lubię to, Drogi, drodzy to, no ja uwielbiam FIFA, ale, ale już troszeczkę muszę ją odpuścić e, poza tym jeszcze sobie pograłem w parę rzeczy pierwszą rzeczą jest Ghost Recon ostatni w niego troszeczkę pograłem, nawet sporo pograłem, na razie nie powiem o tej grze zbyt dużo, bo nie jestem jeszcze na to przygotowany, żeby wam o niej opowiedzieć, ale powiem wam tylko, że jest problem z grą z randomami, więc zauważam po stu godzinach, że z randomami się nie gra zbyt dobrze akurat w tej grze, co mnie trochę dziwi, bo w The Division nie miałem tego problemu i jeżeli nie macie z kim grać, to nie będziecie z nikim grać, bo z randomami jest ciężko. Ale o tym może no mi uda, uda mi się powiedzieć się wtrąciś... o tym dopiero za miesiąc. Ha, ale wymyśliłem. No Dobra, ale y, chciałem tylko, żebyś właśnie mi wiesz, potwierdził gdzieś tam y, przyblokował to, co podejrzewaliśmy na betach. No. Ja się wtedy wypowiadałem właśnie odnośnie grama, grania czy z komputerem, właśnie, czy z randomami i mhm. przyrównywałem to do rozgrywki, gdzie było nas tylko dwóch, a nie czterech, gdzie niby to wszystko jest zaprojektowane pod czteroosobowe mhm. zespoły. No, no. I, I jak się do tego odnosisz tak na stereotypie? Jeżeli chodzi o coś takiego, że na przykład rafale gramy sobie razem, tylko w dwójkę, zamiast czwórkę, gramy sobie tylko w dwójkę, to jest spoko. W razie spoko, jest przyjemnie i, i nie jest zbyt ciężko i, i ogólnie jest spoko. Jak gramy sobie tak z sobą, e, to jest w porządku. E, ale, ale jeszcze coś mam ci powiedzieć na ten temat? No, no w kontekście, bo chyba cię nie jest... lepiej jest we, we dwóch poznajomych niż we czterech randomów, tak? Tak, bo z randomami jest ten problem, że wyobraźcie sobie, że wchodzicie do takiej gry, e, wchodzicie sobie do gry i tak, i dowiadujecie się, że dwóch typów, e, jest was czterech w sumie, dwóch typów wykonuje misję, do której musisz się dostać, e, do której masz 12 km, co w tej grze naprawdę jest dużo i trochę musisz, e, nie wiem, 10 minut ci to zajmie, zanim się tam dostaniesz, i może już będzie po misji, a dowiaduje się, że czwarta osoba w ogóle robi co innego, nie? I tak jest bardzo często. To nie jest tam uodosobniony przypadek. Tam jest bardzo, tak jest bardzo często. I to jest słabe, bo chcesz grać w tam czwórkę. Chyba, a tutaj dwie osoby taka, robią co innego. Zabijesz, no? Jeszcze raz. Sorry, się wtrąciłem? Tam jest opcja taka, chyba że jak się zabijesz, no, to możesz się zrespawnować przy którymś tam wybranym członku. To nie. Jest, się, coś jest coś takiego. Jest, tak, tak, tak. No ale no to, no to o to w tym chodzi? no to dla mnie coś tam nie zadziałało w tym, wiesz, bo, bo jest sobie taka opcja, że po prostu w jednej grze ktoś robi jedną misję, ktoś robi drugą misję i ty, i ty albo idziesz do jednego, albo do drugiej, albo w ogóle robisz też swoją misję, więc w ogóle coś, co, coś się tam popsuło jedna osoba powinna być bosem i wybiera misję i wszyscy to robią i to by było spoko, A tutaj wchodzisz do jakiejś gry i możesz sobie robić tak co chcesz no? pamiętam, że tam było tak, że kiedy ktoś wybierał misję, to to by się wyświetlało czy ty to akceptujesz, czy nie no, tak, tak, tak, no... Tak, tak, tak. No, no i właśnie o tym mówię. Możesz nie akceptować i, i na przykład e, zrobić nową misję i, i nie wiem, i r, robić co chcesz, tak na dobrą sprawę w czyjejś grze, Dla, dlatego to, to jest średnie. Ja jeszcze będę to testował, bo nie chcę do końca skreślać te gry, ale widzę duży problem z randomami. W The Division nie miałem takiego problemu. Ale dużo w to bo... już? Może no nie, nie, nie. Musisz dać mi spokój, Rafale. Bo ja będę chciał tym e, dużo powiedzieć na temat tej gry, ponieważ e, lubię cały świat Rainbow Six'a i w ogóle Toma Krensiego i tak dalej i chcę o tym powiedzieć dużo ale, ale dopiero jak będę gotowy a na razie nie jestem gotowy, tylko po prostu widzę, że z tymi randomami jest różnie no, jest różnie i mam, mam bardzo duże obawy czy w ogóle mi się w to będzie przy dłuższym stanie fajnie grało no. e, aczkolwiek gameplay naprawdę z kumplem pograłem no miód, miód, miód i po prostu ciężko odejść ale ale w innym wypadku może być problem ale o tym powiem w przyszłości. przeszłości. Więc... nie prowadzisz samochodów, tylko każesz se dupę wozić, nie? Wiesz co, bo mój kolega już ma bardzo wysoki poziom, od, od, ma już helikopter i po prostu, ej, poczekaj, to ja respawnuję helikopter i respawnuję i po prostu on, on nie wozi tam, gdzie trzeba jechać na misję i koniec. Masz taki. Tak, tak, jak zwykle siedzę z tyłu to rafalem. jak, tak, jak, jak Diablo, powiem. jak się robi taksi. Dokładnie ta sama zasada. Bierzesz kogoś, kto no, ma wysoki identycznie, level, identycznie. idzie, zabija za ciebie potwory, tobie tylko ekspy lecą zrobione, Następne. No, nie, ale i tak prujesz te levele pewnie, że tak dobrze, to jest dobra frajda, dobrze, że można robić takie rzeczy w grach, że dalej są gry, które zachęcają do, do gry razem z kimś i to jest akurat dobre, wiesz, mi mm -hmm. tego na przykład w dumie strasznie brakuje, że ja nie mogę z kumplem usiąść, e, wziąć padów do ręki i pograć razem w Duma, to, to jest pomyłka na przykład dla mnie i coraz mniej gier to ma, mm. że możesz się podzielić ekranem i usiąść z kimś i na kanapie pograć kurwa w Greno, no. Albo, nie wiem, chociażby mm. przez internet. No i jest no. ten problem. Sorry, przepraszam. Jest ten problem Znowu ty i niestety w, tym, w, w, w tej grze tego kompletnie nie będzie, więc tam nie macie czego szukać ogólnie, jeśli chodzi o takie rzeczy, nie? E, no, dobra. E, słuchajcie, bo chciałem powiedzieć dalej, bo chcę... E chcę powiedzieć dalej, więc mówię dalej. Poza tym oczywiście oprócz tych gier pograłem sobie, wyobraźcie sobie, że odpaliłem VR, zrobiłem sobie platynkę w Job Simulator w końcu i odpaliłem sobie taką grę, która, o której pewnie słyszeliście, The Robinson. Eee, tam sobie, no, Krajtek miał zrobić grę na VR-a, miała bardzo ładnie wyglądać i tak dalej. Eee, tak wygląda ładnie, może nie bardzo ładnie, ale wygląda ładnie i gra się w to nieźle, rozwiązuje się zagadki. I wyobraźcie sobie, po pół godzinie musiałem wyłączyć i iść do kibla, zrobić, no po prostu się załatwić, bo nie mogłem. Autentycznie nie mogłem i nigdy mi się to nie zdarzyło z żadną grą. Po pół godzinie musiałem skończyć grę i waliło je do kibla i jest tam pewien problem w tej grze z właśnie z tym, że strasznie, ale to strasznie mdli. Przy drugim podejściu już było trochę lepiej, w ogóle troszeczkę się wymądrzyłem, zacząłem grać na stojąco i troszeczkę ciekawie mi się grało, ale strasznie mdli mnie po tej grze. E więc Robinson jest stosunkowo ciekawy, też o nim powiem, ale jeszcze nie jestem na to gotowy, ale pierwsze wrażenia mnie troszeczkę odrzuciły, jeśli chodzi o tego typu rzeczy, co nigdy mi się nie zdarzyło. Eee, ale co, to i w sumie. dostałeś? No bo, no, nie wiem, Kali, nie, nie wiem, czy testowałeś kiedykolwiek wiara ogólnie, no ale tak. są niektóre takie gry szczególnie, no, więc w The w, w... Tak bujało, The że też są, niedobrze, tak? Możesz, tak, y, nie, po prostu w tej grze możesz chodzić, po, po prostu możesz chodzić normalnie i jak chodzisz... No to przecież siedzisz, tak? Ja siedzę w miejscu, ale chodzę w grze i mam wrażenie, że chodzę i się pieprzy. I to naprawdę się pieprzy. Więc w rezydencie macie tą opcję, że tam macie jakieś tam obracanie czy coś, tam, to, to tam 90 stopni czy coś, to jest właśnie po to, żeby mi się, tobie się nie pierdzieliło, żeby ci nie było, żebyś nie poczuła się niedobrze. I niestety w, przy takich opcjach jest to niestety... No, no, odczuwasz to, no. Ciało, ciało siedzi w miejscu, ale masz wrażenie, że chodzi. No, mów Wojtku. Ale chodzi o tego rezydenta, to znaczy, jaka jest różnica w tym rezydencie? Nie wiem, jeszcze nie, nie miałem możliwości w to zagrać, ale słyszałem, że tam zrobili stopniową kamerę, ale nie wiem, jak jest poruszaniem. Ale wiem, że nie mdli. A w Robinsonie już czytałem o tym, a sam o dziwo, jak nigdy w żadną grę, tego doświadczyłem było to dosyć słabe, no ale cóż później w ogóle, no okej okay. no, no mniejsza to, po, jeszcze o tym powiem e, l, l, no, i w sumie i w sumie, i w sumie chyba to będzie to tyle z takich rzeczy e, miałem powiedzieć e, taką małą prywatę, ale w sumie w sumie m, m, może, może nie będę mówił e, dobra nie, no jak już się e... zobowiązałeś, że powiesz to powiesz, bo ja jestem ciekawa teraz i nie możesz tak robić, mów Stary, no, nie wstykaj, hmm. tylko mów, no. no dobra, to ale, ale, ale, ale, ale to, to, to tylko tak przez to przelecę. Aha, dwie rzeczy chciałem powiedzieć. Pierwszą rzeczą, to wyobraźcie sobie to jeszcze nie, nie prywatne, nie że wyobraźcie sobie, już, już wszyscy z podcastu wiedzą, słuchajcie, wchodzicie na literia.pl i będą wychodziły książki Steven, Stephena Kinga przez najbliższe 2,5 roku, po 15 zł. Całą kolekcję możecie zebrać. 64 książek, 48 powieści. Kosztuje to 950 zł. Ja będę to brał. Jeżeli ktoś jest wielkim fanem Stephena Kinga, jak ja, wchodzi na literia.pl, szuka to sobie, bierze sobie prenumeratę na 2,5 roku i ma wszystkie książki Kinga po 15 w twardej okładce i w normalnym e, wydaniu. Super, to chciałem powiedzieć, a z prywaty. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj w pracy mi okradli. Co? E, tak? Wychodzę wracam do domu i, i nie mam portfela. I w pracy po prostu, jak mamy sobie kantynę, tam gdzie sobie jemy, patrzę, nie ma mojego portfela. Na szczęście była kamera e, i jutro mam nadzieję, że wszystko, wszystko się wyjaśni. Podobno mają tam jakąś agencyjną osobę, która mogła ewentualnie to zrobić. E, jutro się dowiem. Więc ogólnie nie mam portfelu, nie mam prawo jazdów, nie mam mm, dowodu, a wiecie, że troszeczkę ciężko będzie mi to wszystko ogarnąć. W Anglii, szczególnie polskie prawo jazdy. E, no zaczymy. Mam nadzieję, że jutro się wyjaśni. E, no. e, tro, trochę lipa. Nie możesz pra o prawo jazdy złożyć papieru online i wysłać w Polsce do domu, e, do rodziców? Nie mam no, pojęcia. Pan, czy jest opcja. Dopiero to Sorry, dzisiaj mi się taka, wydarzyło. A no. <laughs> Sorry, przepraszam. No, no, no, no właśnie taki odjazd. No, <śmiech> żebyś wiedziała. Ludzie odjazd. są okropnie, ale to też się przekonałam. E, nie, no ostatnio. tak, są, są. Po prostu. Wolę gry, bo w grach oni są zaprogramowani, nie. a tutaj nigdy nie wiesz, co cię czeka. Totalny random, nie? Ludzie jak luże. Niektórzy są fajni, niektórzy są no. niefajni. No trzeba, bo tych niefajnych po prostu kopać po Ale wy tak. jesteście fajni. E, lubię no, was. Nie lubię no. żeby nie było. E, e, przeżyję. Podobno już dzisiaj z pracy do, do mnie dzwonili, więc wydaje mi się, że coś mają. Wiem, że mają na kamerach osobę, która to zrobiła. Eee, nie wiedziała nawet ta osoba, że, że jest kamera. Zresztą ja, ja, ja kładę swoje rzeczy właśnie tak, żeby to było na widoku. Ale to nie no jutro mi się I wszystko tak wyjaśni i muszę spisać. Nie wiecie jakiegoś portfela, jak znaleźli, powinni oddać no, komuś. Ludzie są różni. Kali, ludzie są różni. No to było, mówię, że są To było. Niektórzy. No są okropni. To chyba było celowe zabranie, ale, ale no sam jeszcze nie wiem, bo to jest dosyć świeże, więc jutro będę o, wiedział. Stary, e, tak, to tyle z mojej. No, nie, no spoko. Najbardziej to mi te prawo jazdy, bo teraz y, będę jechał na wycieczkę, jak dobrze wiecie, i chciałem wypożyczyć sobie samochód i jak nie mam prawo jazdy, no to może być problem, I, a, Ej, a to mi trochę komplikuje. jest sobie wynajem szofera, a nie... Tam... Właśnie, jedziesz na luksusowe Aha. wakacje, to... Dobra, Właśnie dobra. Właśnie w stylu. No, no, na no, panie. No. Dobra, okej. Okay. Złote klamki. O. Uh. Złote klamki. Dobra, słuchajcie, więc to tyle, wiecie co się działo u nas przez ostatnie dwa tygodnie, albo nawet przez sześć u niektórych W sumie pół godziny za nami, jedna czwarta odcinka, więcej. przechodzimy do wiadomości i standardowo Wojtek coś nam przygotował Jedziemy Wojtku No dzisiaj będzie tak szybko i sprawnie, parę newsów, do, do niektórych na pewno będziecie się chcieli odnieść bo są też takie trochę konsolowe. Ale na początek coś wybitnie podstawowego. Yy, niedawno, bo bodajże ty, w tym tygodniu, Starcraft pojawił się. Starcraft 1, nie, nie chodzi o dwójkę, Starcraft 1 w wersji 1.18. A co to oznacza? Nie! Yeah. Bo mógłby, mógłby się ktoś zastanowić, no super, ja ten 18 czekałem tam 15 lat, nie? ale to jest ważne dlatego, że on jest teraz darmowy i każdy może sobie go pobrać i każdy może sobie w niego zagrać i generalnie dość mocno tam przebudowano cały ten, cały ten jakby to nazwać sposób łączenia ludzi nie, nie, nazwijmy to w ten hmm. sposób ale generalnie postarali się, żeby on był maksymalnie grywalny tak, tak, matchmaking Brakowałem postarali ogry. się, żeby był grywalny, postarali się, żeby był dostępny. Wystarczy wejść na stronę starcraft.com, a jeżeli komuś, jak to się dawniej mówiło, nie staje linka, to, to w newsie na Save project znajdziecie link bezpośrednio do opcji pobrania. Do czego zachęcam? Ja na pewno spróbuję. Chłopaki, bo tekstą, wszyscy to razem, to pogramy. To jest gra czterech graczy. Możemy. Możemy. To Te, mogę, możemy. Akurat nasze kompy ruszą to. No. No, dokładnie. <śmiech> dokładnie. To musielibyśmy się mocno zmobilizować, żebyśmy w to razem pograli. Ale ja, wiesz, co no, ja wierzę, że uda. dla chcącego nic trudnego i że damy radę, i byłoby bardzo fajnie. No, także ja tam mogę zagrać chętnie. I co ważne, mhm. on jest z tymi dodatkami, z, z brudworem i tak dalej, nie? Także, mhm. także to też jest no, to w Strasznie tego, wyglądać to musi. No. Wiesz co? No. no. Domyślam się. Jednak, jednak już Aż. troszkę przyzwyczajaliśmy się. Ale to nie, nie ma wyglądać, no, no, no. tylko się dobrze grać ma. Tak, tak. To jest podróż sentymentalna typowo, więc myślę, że, że warto się czasem w taką wybrać. Przeskoczymy sobie teraz troszkę z tematem, bo Activision oficjalnie ujawniło, że następny Call of Duty powróci do II Wojny Światowej, co do tej pory były tylko przecieki, ale one raczej były już takie, nie pewne. Teraz już to jest sklepnięte, mamy tą pewność. Poza tym zastanawiają się, czy nie jest tam przypadkiem okładka Yy, promocyjna, czy co to tam jest, plakat, czy, czy grafika po prostu, czy ona nie jest yy, plagiatem, ale to już tam inna inność Wracamy oficjalnie do II wojny światowej i tu od razu powiem wam, że mnie to zastanawia, czy to było na zasadzie ojejku, jednak okazało się, że nasze są bardzo głupie, może zróbmy coś, czego oczekują ludzie i czy, czy znowu gdzieś tam na Omaha będziemy lądować, czy może jednak w końcu wysilą się na coś ciekawszego i wrzucą nas w takie rejony, których gry komputerowe jeszcze nie dotykały albo dotykały bardzo pobieżnie. A jest takich mnóstwo przecież, naprawdę. Druga Wojna Światowa to, to jest no, wojna światowa, nie? No halo, przecież tam jest... jest ja bym jest chciała, gdzie, wiecie że, co, tak jak powiem, jakby zrobili epizod... Przepraszam, mhm. że przerywam, ale tak z, z moich zainteresowań jedyne, co by mnie interesowało to konflikt chińsko-japoński w tym czasie. Kurde, jak, jak tam było srogo. No, to w to bym pograła. No, w, a, a nie zasadzie znowu... no, tam, zwłaszcza, że tam było srogo od, od 40 lat tam, tam. było srogo, albo w zasadzie od 1040 <śmiech> <lat>. <śmiech> Dokładnie, ale to ale było to takie, faktyce, wiesz, apogeum faktyce, tego konfliktu między nimi i tam naprawdę było hmm. okropnie po prostu, wiesz. I y, ja bym bardzo chętnie sobie pograła w to, albo y, nie wiem, jakąś kampanię w Afryce gdzieś, wiesz... Coś innego, kurde, nie? Znowu lądowanie na tych samych plażach. W, i... no w Afryce wiesz, ale, of ale, ale, ale. ale Call of Duty 2 właśnie ocierało się. O, dobrze pamiętam, jeżeli mi się coś poepiło, to mnie skorygujcie, że tam właśnie w Afryce m, też się toczyła, toczyła walka. No tak, tak, ale generalnie, nie? Można by na przykład przecież sam na przykład wątek wątek m, chociażby wojen tak jak, tak jak tutaj Kali mówi tam na, na dalekim wschodzie to jest dość, dość ciekawe. Jasne, że były gry w tym w tym klimacie, ale myślę, że są takie wątki, słuchajcie, są przecież takie ciekawe historie w II wojnie światowej. No weźmy sobie, obejrzyjmy dowolny odcinek tego już po prostu wyświetlanego, obejrzanego na wszystkie strony Wołoszańskiego z jego sensacjami XX wieku. Weźmy wszystko jedno, który odcinek o jakichś szpiegach, agentach. Macie gotowy materiał na fantastyczną grę. Jeżeli po prostu. Musiałem, że, bo... że jakiejś kompanii braci, albo, coś, albo, albo... co? Albo grać opozycją, ale. Wystarczy... Kurde! Cokolwiek! Cokolwiek, nie? Tylko nie to samo! Naprawdę, jest... Nie, no nie, tak, już. tak, tak. Ja, same ja, ja wątki, tylko. Słuchajcie? No? Same wątki ukraińskie, na przykład. No, oczywiście one są, można powiedzieć, no one są ciekawe z naszej perspektywy Polaków. Ale to jest. Woły. No, to, no to, jeżeli robią, robią gry gdzieś tam w, w Afryce, czy. Tak, no ale Wołyń, to akurat może, może nie chodzi tutaj o Wołyń, ale. Chodzi o to, że druga Wojna Światowa to jest bardzo duże pole do popisu i nie trzeba koniecznie brać tych największych bitew, nie trzeba koniecznie robić po raz setny te lądowanie na Ormah czy, czy gdzieś tam, tylko po prostu można wziąć jakieś ciekawe wątki, które czasami były w tle. Przecież są, no weźmy na przykład tą, tą całą Enigmę na przykład, tak? Pociągnijmy gdzieś Enigmę. Weźmy jakieś... Przecież były oddziały specjalne, były, byli komandosi. I co znowu będziemy lądować na tych spadochronach? <głos> tak. Znowu znaczy, o jeden mogę się doczekać za daleko. Ja się mogę się doczekać. Full znowu szukamy szeregowca, Rajana albo innego tam. Znaczy, ja się, ja się nie, A... tak, Ja się nie będę oszukiwał, że czegoś takiego nie zrobią. Zrobią sztampowo, zrobią. Tak, no przecież to nie chodzi o to, żeby być kreatywnym, nie? Tylko żeby się sprzedało. Mhm. Ale ale myślę, że są takie gry, które pokazują, że czasami warto sięgnąć troszkę głębiej i troszkę się rozglądać, bo, bo naprawdę fabuły, bo ludzie patrzą na... niestety, to jest też problem naszych czasów, że media y, współczesnych odbiorców historii to są bardzo często gry komputerowe. To dobrze, ja nie mówię, że to źle. Medium dobre jak każde inne, jeżeli chodzi o edukację, może nie jest tak dobre jak książka, ale jeżeli kogoś czegoś może to nauczyć, to czemu nie? I teraz już fajnie, ale już naprawdę każdy dzieciak, który zagrał w już wie wszystko. Tam lądowali i tam wszystko, to było takie straszne. No, a jednak jest mnóstwo wątków w tych wielkich konfliktach światowych, które nie są nawet. Eee, nie dobra, nie ma, nie? to ja może ja ci coś ale... Wojtku powiem. Eee, spoko, fajnie, fa fajnie, że szukasz tam czegoś tam i tak dalej, ale powiem ci, że jeżeli Powiem Ci dla szerego człowieczka, którym jestem ja i który odbiera wszystkie te Call of Duty Battlefield. jeżeli dają mi drugą albo pierwszą wojnę, to po po powiem Ci szczerze, Wojtku, ja widzę, że to są stare czasy, gdzieś tam 1939 i tak dalej, plus minus 20 lat i dla mnie to są stare czasy, gdzie ta wojna będzie, to mnie to nie obchodzi, bo Call of Duty rzuca w nas w każdą misję gdzie indziej. Zawsze tak było i wrzuci nas w różne konflikty, a gdzie to będzie, to dla mnie to nie ma znaczenia, aby mi się w to dobrze wygrało, strzelało i żeby to się jakoś tam kupy trzymało. A Call of Duty jest jeszcze takie, że oni raczej wymyślają swoje fabuły e, i mają jakieś tam, swoich tam głównych bohaterów i jakieś swoje konflikty wymyślają, że to, to są jakieś ich konflikty, więc... Jeżeli no, chciałbyś coś takiego zrobić, Jasne, jeżeli chciałbyś coś takiego chodziło. zrobić, poczekaj, poczekajcie, poczekajcie, dajcie mi. Ej, poczeka, Ej poczekajcie, jeśli chciałbyś coś takiego zrobić, no nie wiem. to tylko z serią Battlefield, bo tam bardziej oni próbują się tego trzymać. A odbiorcy Call of Duty mają to w dupie, oni po prostu chcą, żeby tam się strzel strzelało teraz i żeby to było w drugiej, w drugiej czy tam w pierwszej eee... wojnie, bo wszyscy na to czekamy. I koniec. Ja I mnie, tak, to ja nie interesuje, tak, czy ty. Ja bym tak Czekaj, gdzie ty, ty, ty tam, tam będziesz. Stawię, bo ty zrobiłeś taką klasyczną już antagonizację, tak? Tu są odbiorcy Call of Duty, tu są odbiorcy Battlefield. Tak, butterfly. oczywiście. No jasne, Wojtku, grasz w Call of to Duty? Wojtku. No, Grałem prawie we wszystkie części Gr Grałeś, czy grałeś, grałeś w, w ostatnią łódźie, Z Johnem Snowem grałeś Nie, nie grałem w tę osobę Nie grałeś, a ja grałem i powiem ci, nie, nie interesowało mnie tamte, gdzie to się ogólnie dzieje. Nie tylko dziwić. ogólnie Call of Duty, wiesz? Call of Duty, Call of Duty. Większość i tak gra w Multi. No, ale, ale dobra, Wiem o co ci dobrze, chodzi. Dobrze, ale tu chodzi no? o coś, no właśnie, to chodzi o coś innego. Ja to rozumiem. Ale to nie myśli, dla tej serii, to... Wojtku, nie dla tej serii. Ta seria jest tam ja krzyżyk stawiasz. Ja Ona myśli, nie jest aktyby, ambitna w żaden sposób. No, no właśnie, to jest jej problem. I nie będzie. Ja o tym mówię, to jest jej problem żeby ten no ja problem rozwiązać, no ona no no musi ja. się stać bardziej ambitna, no ale to już my tego nie rozstrzygniemy, nie? To już tam upośledzeni marketingowcy Dokładnie sobie tak. z tym poradzić. Dobra, jedziemy dalej, bo się tak... Jedźmy dalej. Yy, tak, wyszła to taka informacja, która ucieszy na pewno niejednych nie masochistów. Ostateczna edycja Dark Souls 3 już się pojawiła, czyli edycja z wszystkimi dodatkami. I przyznam, że sam czekałem na nią, bo nie kupowałem dodatków, nic tam nie ruszałem w tym temacie, słyszałem tylko bardzo opinię, opinię bardzo pozytywną naszego redak redakcyjnego freaka Osaksa, którego pozdrawiam, który jak zbiera lore w Dark Souls, to zdziera tam tapety i zrywa parkiet, nie, bo tam gdzieś jest jakiś coś, taka mała, nie wiem, włosek, który został urąbany z pomnika, który przenieśli 1500 lat temu i tego pomnika już tam nie ma, ale jest ten, ten mały rąbek tam spódnicy tej córki Gwyna i to może coś znaczyć. I potem jest taka 15-godzinna na przykład analiza i 150 odcinków na YouTubie, nie, na ten temat. Dark Souls to fenomenalnie, jeżeli chodzi o lore i jest to ostateczna wersja. Więc jak ktoś czekał, to już jest świetny moment, żeby sobie to kupić, żeby na przykład w długi weekend żeby sobie w długi weekend no pomęczyć się z tym wszystkim a my myślisz, że to ostatnia, faktycznie? Myślę, że to ostatnia, faktycznie bo. A czemu tak myślisz? Pamiętaj, dlatego, że Wiedźmin że... też miał mieć trzy części, a już zapowiedzieli ale... cz czwartą, no nie, nie zapowiedzieli czwartej, o tym No nie, ale, ale na pewno będzie, no. No to jak nie. nie zapowiedzieli pewno czwartej, będzie? ale. Jak nie zapowiedzieli. To no no będzie, nie. no Kali, no wiemy, że będzie. No dobrze, Teraz... to Ufa, następne cztery tak. lata Dob będę jakaś... słuchać o jednej grze. No. Co? nie, Nie będziesz, już tłumaczę. Słuchajcie, Może w ja w niej pogram, Wokół no? tego, wokół tego, no, mnóstwo nieporozumień. Nikt nie powiedział, że powstanie kolejny wiedźmy. Od tego trzeba zacząć, Okej, okay, ale już tak tam, coś tam coś tam, coś tam było, że oczywiście. Czy może coś tam, A on powiedział, słuchaj, ale a pokażcie mi. Wojtku firmę. będzie. No. A pokażcie mi firmę. No dobrze, ale oddajmy te słowa, tak? Przynajmniej parafrazując. E, pokażcie mi firmę, która, mając taką kurę znoszącą złote jaja, nie będzie chciała jednak czegoś jeszcze zrobić. To jest wszystko, co nie powiedzieli. Nie powiedzieli, że powstanie, po prostu nie, nie palą mostów i nie kategoryzują, że odbyły trzy, bo umowa była na trzy i koniec. Ja, no nie, no po prostu może się okazać, że po cyberpunku uznają, że sobie coś jeszcze zrobią i takich e, teraz bo... e, jakby tutaj rozstrzegli sobie prawa cyberpunk. do słowa cyberpunk. Wiesz, że będziesz musiał im teraz zapłacić. Tak, tak. I za mnie też, bo mnie sprowokowałeś do użycia tego słowa. Ale to, ale no nie, no co tak nie działa. Z w, czymś innym. Um, A, czym się Dark Souls od Wiedźmina? Bo to było pytanie. Dlaczego Wszystki. uważam, że się Dark Souls 3 nie pojawi? Po, poza tym, że się wszystkim różni. To, to, to jest coś 2, innego. To znaczy, jeżeli chłopaki tam z Japonii, to trzeba troszkę zrozumieć i wejść w sposób rozumienia tego, co się dzieje w Dark Soulsach. To jest no. już kompletne. Tam się już niczego nie da upnąć, bo to jest opowieść o cyklach. I jasne, że można, tam można, bo to jest tak, z jednej strony można by tam tych Dark Soulsów trzaskać 150, nie ma znaczenia. Ale ja myślę, że Dark Souls jest tak skonstruowane i tak zaplanowane, że oni już więcej nie chcą niczego powiedzieć. No okay. I to wiesz to i wychodzi z wywiadów, to wychodzi też z takich rzeczy, które nie są może bezpośrednie w grze, ale to wszystko jest na tubie, a każdy, kto właśnie tak mm -hmm. jak Saks i troszeczkę ja zrywa tam tapety i, i parkiet, żeby się dowiedzieć więcej o tym uniwersum, o tym lore, to też dotarł do tych wywiadów i to naprawdę wychodzi na to, że, że oni już tutaj nie mają nic do powiedzenia, dlatego, że oni specjalnie zostawiają taką pustkę. Dark Souls to jest jak taka... To są takie trzy świeczki w, w, w, w ciemnej jaskini, które oświetlają tylko tam pół metra dookoła. Nie widzisz ścian, nie widzisz niczego, nie widzisz, widzisz tylko kawałek podłogi. To są takie trzy świeczki. To Cała ta ciemność to jest właśnie ta esencja te, tego Dark Souls. Naprawdę. To, to Wiem, że to brzmi absurdalnie, ale to tak trochę jest. I oni nie chcą nie, no, kolejnych okay. świeczek zapalać, wiesz? Ja, ja ewentualnie jestem w stanie się zgodzić z tym, że nie wyjdzie więcej części, bo oni robią sobie gry Podobne do tego, tak? Wcześniej był Dimos, przecież i hmm. teraz mamy Be Bloodborne, mamy Wojtku, a ah, no tak, Wojtek nie ma, ale no ogólnie mamy, więc y, <grym> może mastery. wyjść coś w ten deseń, tak. Tak, e, może wyjść w, w coś no w no ten deseń, so <grym> akurat nie dla psa, no, nie mnie to tam wiesz. No, więc, więc po prostu wyjdzie jakiś sobie spin-off, ale myślę, że mechanika walki będzie podobna. Tak, um, tak, to, to jest jestem no. pewny, że coś jeszcze Tylko wyjdzie. Tylko w innej czy... historii, w innym sosie, no. może coś, może bardziej, nie wiem, ala i te sprawy o taki No, no, różne rzeczy no, tak, mogą być. Tak, no. tak, tak, tak. No, znaczy, jeżeli chodzi o hopaków z From Software, to to tutaj... No, ale, no tak. ale, ale mi wyjdzie, zobaczycie. Mm. E, jest. Nie chcę wychodzi. Tak, e, e, nie będę grać, tak jak w poprzednich. E, je, Jeźmy tak, dalej. Po, po, po, Jeszcze dwa newsy, okej? Okay? Jeden okay. to taki, że tam jednak PC Masterless, bajoneta, która ma 100 lat już i w zasadzie powinna być już starą wiedźmą, e, ale pojawia się jednak na PC mm -hmm. Dobry tytuł, Oraz, bardzo. Łodos wyszło i się okazało, że będzie. Ja przyznam, że... Wojtek pogra. Przyznam, że, że wieć co, ja, ja nie wiem o tych nic. Naprawdę. Ja... E, to jest taki Devil May Cry, tylko że grasz babką, która jest e, w skórze zrobioną z, w, z własnych tak, włosów tak, i z strzela ze spleje... stóp, Dokładnie. z butów i w ogóle ciacha, jak w Devil May tak. Cry. Ale to, no. to jest gra typowo konsolowa, więc ty możesz nie znać tego tytułu, Wojtku, dwójka to była jedna z lepszych takich slasherów ogólnie, jak kiedykolwiek wyszła, ale wyszła hmm. tylko się na Wii. Właśnie dlatego o tym mówię, dlatego Podajże. że bardzo dużo żeśmy U, tu, że o tym gadali no. w redakcji, ten tytuł jest dość popularny, a ja mówię, jako że tylko z seksownych cosplayów i to wszystko. Ale okay, wierz mi, że, że są osoby, które nie grają w dotkę i w sumie też za bardzo nie kojarzą, więc <śmiech> te, trzeba to zrozumieć, Wojtku, nie? No. Nie, nie <grym> co, ja tego nie rozumiem. Dobra, jedziemy dalej. No, okay, nie no, no to właśnie, są ludzie i ludzie, nie no. ma. <grym> Te pile. Dobra, jedziemy e... dalej. Ostatni news. Jedź. E... Ostatni news to jest taki, że co? Star Wars Battlefront 2, oczywiście z trailerami, wszystko wchodzi. E... Bo oczywiście trzeba to, trzeba to przekuć w pieniądze, nie? Jak się tam kupiło? Jak kupiło się prawa do Warsów to teraz będziemy mieli pewnie co roczek albo co dwa lata nowego Battlefronta. Nie no, Battlefront wyszedł chyba dwa lata temu i na tą premierę będzie chyba trzy wtedy już wyjdzie. No. Aczkolwiek wychodzą co roku dodatki do tego. Jakieś no tam bo to będzie teraz mechanika dokładnie wzięta z, z, z Battlefield'a. Czy mm -hmm. to dobrze, czy to źle? Y Moja ocena no ja. na, na, na ten temat. Ja powiem wam tak. Jedynka mnie naprawdę rozczarowała w Tak, bo ja pamiętam stare bot Fronty i one były naprawdę dobre i było mnóstwo rzeczy, które były zrobione po macoszemu. Nie będziemy się rozwozić, ale była słaba. Dla mnie była słaba. Ona nie była średnia, ona była słaba po prostu, bo, bo była potraktowaniem tych <grym> wszystkich <grym fanów, którzy czekali razie. na nią bardzo, no. bardzo takim nie fair. Ale dobra, okej, okay, rozumiem, to jest pieniądz, nie? Teraz wyjdzie dwójka, i jeżeli dwójka będzie e, taka jak jedynka, to będzie bardzo źle. Ale jeżeli będzie progres podobny, tylko że nie taki. Y, hmm. Chciałem teraz powiedzieć progres taki jak między butter, Battlefieldem trójką a Battlefieldem czwórką. Bo chociaż Battlefield, tylko że Battlefield trójka już był bardzo dobry, był świetny. Być mo, wielu uznaje go nawet za lepszego niż czwórkę. Ale mhm. jednak w czwórce y, było parę fajnych rzeczy, nie? naprawdę takich takich solidnych, ta rozgrywka tam jeszcze nabrała tempa, y, te mapy się zmieniały. To teraz trzeba. Nie było zrobić, tak To teraz wszystko. trzeba no. zrobić w tym battlefroncie. Y, z, z battlefrontu trzeba zrobić takiego battlefielda trójkę. Y, to znaczy chodzi mi o to, żeby naprawdę kurczę, zrobili z tego pełnoprawną, fajną, głęboką grę. Pal single pl single playerem, to naprawdę nikomu na tym singlu nie zależy. Może tam jak komuś zależy, to, to okej, okay, ale to nie jest esencja tej gry. Niech zrobią porządnego multika, który będzie tak wypełniony contentem, jak Battlefieldy do tej pory. Wszystkie Battlefieldy, bo nawet stary, antyczny w Wietnam był świetnie zrobiony, a Battlefront to była po prostu... To było tak, ej... Ej, zróbmy Battlefronta, przecież każdy to kupi, no jasne. To była popelina po Zrobili prostu, to, a nie gra, na, na stary, sorry. Tak. Ale tak, to była Dokładnie. popelina, to było, to był taki bardziej sprzedany ludziom, że chyba tylko IT na Komodora było gorsze. I powiem wam, i to jest... Nie, na Atari, Battlefront sorry. Był no. je... Battlefront to była jedna z tych gier, które pokazały mi, dlaczego dlaczego e... Media, i tutaj mówiąc media, mam na myśli również streamerów, youtuberów, tego typu rzeczy. Dlaczego to jest bardzo niewiarygodne źródło informacji? Bo ja z, ze szukać, yy, w zasadzie wszystkich tych takich, których tam sobie jakoś śledzę, yy, w zasadzie oni wszyscy byli zachwyceni, super rozgrywko, tak, to na pewno, niestety poszu, posz, poszedł hype, poszedł hype. Chociaż była część, w tym ja tutaj niżej podpisany, skromny, po ograniu tej bety, która tam była otwarta, powiedziałem przecież, że to jest kaszana i to się znudzi po dziesięciu godzinach grania. Tak się stało. I teraz chodzi Ach, mi o to, to no, nie chodzi o to, no. że wiesz co, bo ja mam, mam czasami takie zdolności profetyczne w przypadku gamingu, nie zawsze się oczywiście sprawdzę, ale czasami mam i czasami jest, kiedy jestem dość przekonany, to stoję po prostu z uporem na swoim stanowisku. E, I wtedy, w, wtedy w, tak Wojtku, Wojtko, pamiętaj, że jeżeli ktoś nas sto razy próbuje, to na przykład z pięć razy mu się uda, więc może wiesz. E, dobra. Nieważne, ja tylko chodzi chcia... mi o to, że tutaj trzeba po prostu no, być okay, bardzo no. ostrożnym, zwłaszcza z takimi tytułami, które budzą takie emocje. Są gry, które stoją na tym piedestale tytułów kultowych, Battlefront taki był i Battlefront po prostu został zepchnięty z tego piedestału, o mm -hmm. to mi chodzi. I e, tym dobra. Bo ja chcę coś do tego powiedzieć. Chcę tylko powiedzieć, że to robi oczywiście DICE, oczywiście na tym samym silniku i nie widzę żadnego potencjału, żeby dwójka miała być bardzo dobrą grą. Może być dobrą grą, ale nie widzę żadnego potencjału, żeby było bardzo dobrą grą, ponieważ tamte no, jedynka... Po, powiedzmy sobie, e, była tak bardzo słaba, więc nie wydaje mi się, żeby wykonali aż taki duży progres e, przez ten okres czasu. A więc, ja ci powiem, że, myślę, że, że nie masz wcale nie był silnik, ale wcale silnik nie był problemem. Był problem nie, nie, oczywiście, ustawiony. że tak, ale chodzi o to, że jeżeli mają, mają już coś gotowego, to oni nie będą tutaj dużo zmieniać, tak jest moje zdanie. Tak może mi się wydaje Wojtku no, Tak, ponieważ, ponieważ po prostu wiesz no highs highs tam mówisz highs highs. oni pewnie będą chcieli się z, e, zdążyć na premierę, tak? która pewnie jest pod koniec roku albo coś i zobaczysz, wyjdzie, wyjdzie jak problem fronta dla mnie był content, który po prostu było go dosyć mało tam e, pamiętam, że w jakimś tam podstawowym trybie w podstawowym trybie były cztery mapy na premierę no co to jest? No, no co to w ogóle ma być? Więc to było słabe. To, to, tam zawartości było strasznie mało. E, no, zobaczymy, jak z dwójką będzie. No. Ale nie wróżę rewelacji ogólnie. O, będę takim Wojtkiem i powiem, że nie wróżę rewelacji. E, dobra, więc słuchajcie, kończymy newsy. E, dzięki Wojtku ja dzisiaj w sumie nic ciekawego nie przeczytałem. Nie, jakieś głupoty tylko. E, a, e, chciałem tylko powiedzieć, że testowałem PlayStation Now na ta. Yy, orientujesz się, Wojtku, co to jest? W ogóle orientujecie się? Nie. Dobra, więc wyobraźcie Ku sobie, że Sony... W, w, już wam mówię. Wyobraźcie sobie, że Sony, Sony sobie pomyślało o wszystkim. O mnie, o Rafale i o biednym Wojtku, który nie ma dostępu, dostępu gier od Sony. Dlatego wyszła usługa, która nazywa się PlayStation Now, którą macie na każdym laptopie na świecie i możecie sobie za jedyne hmm, bodajże niech zgadnę hmm, nie jestem pewny około 13 funtów miesięcznie pobrać sobie jedną z 333 gier ehm, nie tyle no nie pobrać, pobrać co po prostu pograć po, po, dobrze, dobrze, okej okay, ale pograć e, na, swoim, e, na swoim laptopie e, w gry, w które były na PS3 2 i 1 e, więc na przykład, jeżeli na przykład taki Wojtek mówi, ale bym sobie pograł w The Last of Us ale nie chcę kupować konsoli, to bierze sobie usługę PlayStation Now, pierwsze 7 nie jest za darmo, ale trzeba podać swoją kartę, ale pierwsze 7 nie jest za darmo i sobie pyka. Z tym, że e, po pierwsze, e, no, no gry się trochę zastarzały, tak, e, działa to bardzo dobrze, gry się trochę zastarzały i jest jeden podstawowy problem. Trzeba mieć DualShock'a. Trzeba mieć DualShock'a 3 albo 4, ale... Ch nie wiem jakieś czwórką, ale wiem, że e, z trójką, ale wiem, że trzeba mieć DualShocka 4 to na pewno, żeby pograć w e, PlayStation Now. Czyli ale czekaj, jeżeli, czekaj, czekaj, czekaj. E, e, mogę ci zadać pytanie, no? bo nie wiem, czy dobrze to zrozumiałam. To już jest dawno, Kali. To jest od dwóch, trzech lat. No, no mów. E, Nie, no może od roku. Ej, no okej, okay. no mów, mów. Po prostu jestem ciekawa, bo ja bym chętnie pograła w grę, ale na przykład też z PlayStation 4. Czyli co, muszę mieć... Pada do PlayStation 4. W PlayStation 4 no odpada. dobrze, czyli pada ja, muszę mieć... Jeżeli... Te starsze gry, bo one są z Dobrze, ale to... One no są smutne. Okay. Ale czy Klauda. pada Klaudzika. muszę mieć do czwórki? No. Nie jestem pewny, czy w trójce działa. Z tego, co mi, z tego, co się orientuję, z trójki też powinien działać. Ale nie, nie jestem w stanie ci w 100% Aha. powiedzieć. Wydaje mi się, że będzie działać z trójki i czwórki. w czwórki na 100%. Z trójki wydaje mi się, że powinien działać, ale jeżeli ktoś chce sobie to sprawdzić, a ma tylko z trójki, to niech lepiej sprawdzi sobie wcześniej, bo nie jestem pewny. No. Więc y, możemy sobie jeszcze oczywiście zrobić taką opcję, że na przykład kupimy sobie gierkę za 4 funty i mamy ją przez 7 dni. Aha. Lub na przykład kupimy sobie taką gierkę za 8 funtów i mamy ją 30 dni. Albo po prostu walimy sobie za 13 funtów i mamy dostęp do 330 300 gier i mamy to w dupie i gramy sobie w Red Dead Redemption, Wojtku. To jest coś dla Ciebie? The was of Us, Uncharted, The God of War wszystko co chcemy na Playstation działa to dobrze, tylko mówię, trzeba mieć pada jeżeli ktoś naprawdę jest Wojtkiem, to niech sobie to testuje no wszystko brzmi fajnie, tylko po co robić takie niedorzeczne rzeczy, ale spoko nie no, słuchaj no ja mam na przykład znajomego, który bardzo chciał pograć w The Last of i w końcu pogra. I w ogóle był zajarany, jak mu o tym powiedziałem, i mu pokazałem. I w ogóle, o Boże, i, i wziął ode mnie pada w ogóle, pożyczył, nie? Mówiłem, dobra, już nie, nie chcę je pograć. Ale kompletnie był zajarany. No to, to już wiesz, Wojtku. No, jeżeli tak, coś tak, takie... Tak, słuchaj, tak, tak słuchaj. Tak dobra, dobra. I inna, inna opcja, inna opcja. Wyobraź sobie, że za 5 lat wyjdzie piątka, i na czwórce będziesz mógł sobie pograć w ten sposób Bladborna. Pograłbyś sobie w takim PlayStationu? Nie, bo nie miałbym czasu, bo muszę gość do te. Dobra, więc sorry e, Wojtku, nie było pytania, nie było pytania, za, zapomniałem. E, no okej, okay, ale okej, okay. no dobra, e, więc ta usługa nie jest dla ciebie, nie jesteś targetem, sorry. Nie, to tak naprawdę to jest fajna opcja, tylko troszkę drogo, wydaje mi się, nie? Taki no troszkę wydaje, że... drogo, nie no drogo, no, no 13 funtów to jest ko 65 zł za miesiąc, to jest dużo, duża baza, ale no nie ogracie tego przez miesiąc, czy nawet wiecie, dużo rzeczy przez miesiąc, by... ale w Anglii jest inaczej, nie pamiętajcie go, no. I, i że możesz sobie też pograć w jakieś gierki tak naprawdę nie wiadomo po co, typu wiecie, na tym shieldzie, nie? Co, co jest pierwowzorem yy, tej nowej konsoli Nintendo, nie w zasadzie jej Yy, wnętrzem, no to, to tam też przecież była opcja, że z konsoli znaczy z peceta możesz sobie właśnie streamować, wiesz yy, z ich biblioteki jakąś tam gierkę, której wiesz, ta konsolka by nie pociągnęła, tak? Tylko, że to są gry, wszemi wobec są dostępne, pecetowe, a tutaj no jakby nie patrzeć, samego PS3 i, i, i ty gier to masz wiesz tyle ekskluzywów, że no, w dzisiejszych czasach to jest kluczowy argument tak naprawdę do sensu zakupu konsoli. Nie? Jak masz dobrą sieć, dobre łącze, dobrego peceta to to naprawdę te 65 zł to wiesz ograsz 3-4 gry w miesiąc jakbyś non stop napierdalał i to będą takie gry za które spokojnie warto zapłacić i, i wiesz i wtedy ten abonament jest spoko, nie? Ja jeszcze Pytanie. chciałbym powiedzieć, że może to wam się wydawać, że 13 funtów faktycznie to jest drogo, ale, ale nie wiem czy wiecie, ale na przykład w Anglii Spotify to jest 10 funtów i Netflix to jest około 8, więc to są takie normalne praktycznie ceny, tutaj tam parę funtów więcej, ale no ni niestety na zachodzie, dajmy na to w Anglii, w Stanach, po prostu no to Christian, są w miarę standardowe jednak, ceny, a w Polsce no to jest dużo, to się wydaje, no że to jest dużo, bo to jest nie dużo. zarabiamy w funtach, no. tylko zarabiamy w złotówkach. Ja wiem, wiem, wiem, wiem właśnie. To wiesz, granie to wcale nie jest tania impreza, to trzeba umieć tanio grać w gry. Wiesz, to cała strategia się pojawia, bo granie w Polsce jest bardzo drogie tak naprawdę. Już ci mówię. A na Polsce Ile, coś, ile z big, big Mac tam u was kosztuje? Nie wiem, nie wiem. Już dawno nie byłem w McDonaldzie. Pamiętam, że jeszcze dwa albo trzy lata temu kupowałem zestaw za... Nie pamiętam. Nie pamiętam. Za 4,55, ale to jakieś trzy albo cztery... 4... Nie, nawet bym strzelił 4 lata temu za 4,55 funta zestaw z Big Maciem. Hmm. Ta, tak mi się wydaje. Ale dokładnie teraz Rafale... Nie wiem, naprawdę nie wiem. Wiecie co, tak mi się... Tak się. Mogę zobaczyć, jutro ci powiedzieć, no. czy znaczy ja wam powiem tak, ja do czego myślę, że to jest fajne, ale pod jednym... Znaczy, powiem tak, to jest fajne na miesiąc, bo jak ktoś ma PC-ta, eee, jest graczem Wojtku. pc to raczej... O Jezusie, to... Go. Co? No? Nie, bo ja, ja ci powiedziałem, kto jest targetem takiej. Ja wiem, opcji, ale chcę tak? coś powiedzieć, dlaczego. No ja wiem no. co jest ja chcę tego coś podkreślić, że to by było super. Tylko zastanawiam się, na jak długo, nie? Bo ja na przykład bym chętnie sobie właśnie tak jak wspomniałeś, że The Redemption pograł. Jest jeszcze ta jedna gra, co tytułu, teraz zapomniałem, co zawsze mnie ciągnęła do, do PlayStation. Yy, nie Fahrenheit, tylko coś było tych twórców Fahrenheita. Tylko życie, pamiętacie, to jakiś tam dzień. Jeszcze raz jest. Taka gra. Green Fandango? nie. Nie, nie, nie, taka gra, nie. taka dość poważna, że tam na początku ginie, jakby jest porywany dzieciak, a mhm. to jest, to jest gra podobna do, do Fahrenheita. Nie kojarzę się. No nieważne. Ale są takie gry, nie? nie? Tylko, tylko wiesz, ja bym sobie wziął abonament na, na miesiąc, dwa i chyba bym już do tego nie wrócił. Tak mi się wydaje. No i, i spoko, I, i zastanawiam i spoko. Się, zastanawiam I to, się, jak, jak będzie... Wiesz, fajnie, że coś takiego robimy, tylko zastanawiam się, jak będzie... Jak im się będzie... Chciałbym po prostu mieć w głąb te statystyki. Bo czemu? Bo Ta usługa... Ogóle, Dobra, to to ja ci powiem, funkcjonuje. no. Funkcjonuje. Bo jeszcze parę lat temu były próby i to nie działało, nie? No doszło na te... Ja, To ja wam coś powiem teraz, bo ta usługa już ma trochę, naprawdę ma trochę, ona niedawno wyszła chyba w Europie, mam na myśli, nie, nie, poza UK, w sensie wreszcie Europy wyszła w sumie chyba standardowo, znaczy dosyć niedawno. Powiem wam, że ta usługa była na pewno na PS4, PS3 i czymś takim, co się nazywa... PeCet. Nie wiem czy na wicie nie było, ale ale ale tego nie wiem i już nie ma jej na, nie ma już nie ma już jej na trójce. Chcą zrezygnować z czwórki i ona ma być docelowo tylko na PEC-cie. Więc nie wiem czy słabo sła tam jest po prostu czwórki, to dziwne. Aha, może żeby ludzie kupowali gry na czwórkę, no to by nawet było logiczne. Nie mam pojęcia, Wojtku, ale ale z trójki zrezygnowali, z czwórki zaraz zrezygnują i zostanie tylko właśnie PCet. No nie? nie wiem czy po prostu na PC się najbardziej opłaca, czy właśnie mówi, że jakiś tam konflikt właśnie tu mają, że wolą tu zarobić, a tu tak wiesz mniej stracić czy coś, no e, tak czy siak docelowo to tak jest no, dobra, no, okej, okay. dobra e, słuchajcie, to tylko tyle PlayStation Now, zobaczcie sobie jak ktoś e, nie ma konsoli e, słuchajcie, jedziemy dalej jedziemy dalej, jedziemy dalej, sprzedaż Mamy sprzedaż, oczywiście dzisiejszą, więc idziemy. Pierwsze miejsce, gra w którą e, grałem ostatnio, czyli Tom Clancy Ghost Recon e, Wildlands. E, drugie miejsce, Mageta 5. Trzecie miejsce, też gra w którą niedawno grałem, czyli FIFA 17. Czwarte miejsce to Lego Wars. Piąte Rocket League. Szóste to jest Horizon e, Zero Dawn. E, Siódme jest Overwatch. Ósme jest nowe Call of Duty z e, John Snowem. E, Dziewiąty jest. E, As Effect, Andromeda i dziesiąta jest Nowa Zelda na stary. Nintendo Switcha. Androbieda, ale ja specjalnie powiedziałem As Effect, dobra, no nieważne, widziałem taką kładkę, no miesiąca. Ehm, Słuchajcie, sprzedaż e, e, nic się nie dzieje, Persona 5 odpadła, e, dobra gra, ale, ale jak już widzi, widzimy, odpadła. E, podobno e, dodatek do Dark Souls'a e, wyszedł, Twój Raf, e, boże, e, Twój Wojtku, i ma chyba 40 miejsca z tego co się orientuję, ale już nie pamiętam. Wiem, że gdzieś tam e, stole sto za może no i, no i chyba tyle, nie? Dobra. Słuchajcie, ze względu na to, że Wojtek ma główny temat, a dużo mówił, bo mówił wszystkie wiadomości, chciałbym, żeby najpierw o jednej grze powiedziała Kali, a później, żeby Wojtek rozwalił temat. Więc Kali, bardzo bym prosił, żebyś sobie wybrała grę, o której będziesz teraz mówić. Eee, Wiesz co... Strasznie mnie urzekł ten cały raz Rise and Shine, który myślałam, że jest no i super, totalnie ja o tym nie czemu, dla no. mnie, wiesz. Myślałam, że to nie jest gra dla mnie, bo to jest taka, taka trochę komiksowa, cukierkowa kontra. No, jakby, wiesz, tam musisz strzelać i skakać i unikać i jest dosyć zręcznościowa mhm. i to totalnie nie jest mój typ gry, wiesz. Jakby pograłam swoje za dzieciaka i już mi wystarczy. Czasami zagram w kontrę, wiesz, okazjonalnie, nie? Ale, kurde, strasznie mi się podobał styl graficzny i bardzo tutaj chciałam pochwalić ich za to, bo e, wygląda niesamowicie fajnie i... E, jest, jest bardzo klasyczna w sumie, bo gra się od lewej do, do prawej, przychodzi się plansze, ma się różnych wrogów z kosmosu, jakieś potwory, które trzeba tam porozwalać albo ich unikać, albo, albo coś używać środowiska często e, więc e, więc tutaj e, ogromne propsy w ogóle za tą grafikę, no i historia jest opowiedziana w bardzo fajnym komiksowym stylu, to już wspominałam kiedyś jak zaczynałam w to grać Mhm. Że tutaj fajnie to jest to powiedziane, bo faktycznie jest jest ta gra inna. Taka jest zupełnie inna od wszystkiego, w co ja w co ja gram nie I, i to mi się strasznie podoba. Gra się małym dzieciakiem, który dostaje legendarną broń, która do niego mówi więc jest to strasznie fajne i się naparza do tych potworów ogólnie rzecz biorąc bo to tam, tam właśnie potwory są no i styl jest taki dosyć kolorowy postaci są takie trochę japońskie, ale nie do końca bo są bardzo okrągłe a nie kanciaste i, i dużo jest wybuchów statków kosmicznych, bossów wszystkiego Także jak ktoś lubi sobie postrzelać, lubię, lubi tego typu gry i lubi fajną grafę, to bardzo serdecznie polecam, aczkolwiek bardzo jest błyskotliwa, więc nie jest dla każdego i trzeba w nią grać w krótkich, kontrolowanych seriach. Przejść sobie level i ją zostawić, bo tak na raz to dostaje się bólu głowy, po prostu. Eee, trudna jest ogólnie? <śmiech> trudna jest, to nie jest łatwa gra. Trudna. Mhm. Trzeba ją trochę pomasterować. Trzeba, tak. E, żeby przejść prze pierwszy level, to pięć prób mi, mi, e, mi zajęło. Bardzo frustrujących. A udało, udało ci się w jakiś sposób ją zawiesić Kali? Nie, nie zepsułam jej. E, nie, nie zepsułam tej gry. Co jest kolejną Aha. rzeczą, o której chciałam powiedzieć, że ona fantastycznie wykorzystuje możliwości silnika, na którym stoi. I e, dzięki temu e, naprawdę e, jest, jest świetnie zoptymalizowana i nic się nie psuje, nic mi się nie rozwaliło, nic mi się nie zawiesiło, wszystkie guziki zawsze odpowiadają za to samo, wiesz. E, nie straciłam progresu, wszystko mi się odblokowało jak powinno, e, więc tutaj e, nie mogę się przyczepić o nic. Absolutnie o ja, nic. Y E, najbardziej mi właśnie brakuje Nie mówię, w takich że to jest gra bez błędów, możliwości. sorry. Żeby nie było. Są błędy w tej grze, ale są to raczej błędy graficzne albo audio, e, ale nie związane z samą obsługą taką podstawową gry. Gdzie no Aha. niestety zdarzają się takie babolki, że mm, żadnych straszliwych tam gliczy graficznych, nic takiego. No tutaj Adult Swim znalazł sobie perełkę i wydali świetną grę. Ja ten, yy, mi zawsze w takich grach właśnie brakuje opcji pogrania w dwie osoby, bo tak. bo takim, no, już, tak, już tego metastalega tak, już się tyle nagrałem, rzecz, o że zagrałem coś innego. E, patrz, genialne mózgi myślą podobnie, ale tak, zgadzam się, to jest gra single playerowa, no. tutaj jest e, rozgrywka no. dla jednego gracza, e, co jest ogromną szkodą. Jest to ogromną mm. szkodą, gdyż e, można by było spokojnie dodać drugą postać, nawet trzecią albo czwartą i gracze mogliby się pobawić jak w kontrze albo jak w Proforsie, tylko e, z mniejszą ilością zniszczenia niż w Proforsie, gdzie faktycznie mm. mogliby razem poznać bardzo fajny, ciekawy świat. To jest gra, w którą chłopaki możecie spokojnie pograć ze swoją dziewczyną, jeżeli ma taką opcję, no. I tutaj postrzelili no się w stopę, bo e, to jest gra, w którą można usiąść i pograć i z dzieciakiem, i, i z osobą, która nie do końca gra w gry. Bo jeżeli grasz w dwie osoby, to jedna bardziej ciągnie samą rozgrywkę, a druga sobie zwiedza i poznaje grę, prawda? Czasem coś postrzela. To nie jest gra na punkty jako tako więc jakby nie ma tu wyścigu. I spokojnie można by było to zrobić. I nie rozumiem, czemu tego nie ma. Mm. No, e, dobra, e, nie wiem, e, to myślę, że jedziemy dalej Indyki, indykami, więc e, weźmy danie główne, e, Wojtku, no co, co tam w tym w twoim ulubionym... Świecie, Nie tylko w Wojtka, chciałam świecie. po raz kolejny przypomnieć, że to nie jest. No ja tylko wiem, ale jak Wojtka. mówię, no, może, to no jest nie, nasz no bardzo mogę. chory i To Jak, jak świat. będę mówił o, o Warhammerze, to będę mówił: Co tam w Twoim świecie? A, i oczywiście Kali. Tak. E, słychać. <śmiech> e, w, sensie... ale, w, w Wojtku, ale wolisz Warhammera niż Konana, nie? Świat ten cały? E, lubię obydwo tak samo. Tak? O Boże, lud. Że... To nie jest pytanie na. To nie jest odpowiedź na moje tych, pytanie. Na dających pindolków. Nie ma. Nie ma. A może są? Nie ma. Jeżeli chodzi o gry, to, to wiem, co bardziej lubię. Ale w ogóle podoba mi się to, że Krystian myślał, że jak nas zaprosi do swojego podcastu, to że to będzie tak fajnie i że tu będzie... A tu jest po prostu krewka, pożoga, nie? Chaos. Tak. Eksosory. Chaos. Widziałem go, co brałem, nie? No, no właśnie. Chaos. po propos no. Tak, że jesteśmy przy chaosie. Chaos is the no? że. Sorry. Nie, <laughs> chaos, ograłam nie, że trochę do już wiem teraz, że moim największym Ale... antagonistą będzie Kali, bo ja akurat wielbię imperatora wyznaję. <śmiech> nie mów, <śmiech> <to> się... <śmiech> że jeszcze Space Marinesami tam, no jak, tymi no jak, ultram z ultramaru niebieskimi, kurde śmigasz po kosmosie. <śmiech> Nie raj mojego serca. Proszę, nie mów tego. Akurat nie, ale... Ej, po, po, poczekaj, Wydku, zanim hmm. zaczniesz. Ja myślę, że ty, Kali, powinnaś grać na pececie, bo ty, ty, ten, ty, ty wiesz, co tam się dzieje w ogóle, więc ja myślę, że ale, jesteś ale, bardziej jest, pecetowa niż konsolowa. Ale, ale słuchaj, nie, no stary, ja to wyjaśnia... mówiłam tyle razy i chciałam to po raz kolejny podkreślić, że ja no. gram na wszystkim. Dajcie mi grę na ziemniaka albo na banana i ja też będę w nią grać. Hmm. Poważnie. Ja gram na wszystkim, ja gram cały czas. Ja gram na telefonie, gram z ludźmi w pracy, mimo tego, że testujemy razem grę, czy tam robimy ją, tak. Gram na, na konsoli, na spokojnie na Xboxie, gram na PS-ie z Rafałem i nie mam żadnego problemu. Biorę do ręki kontroler i gram. No, wiesz? No, no. I tak mhm. samo na pc -cie. ja nie mam problemu, ja się przełączam między wszystkim. Zresztą przyznam się, ostatnio nawet w pracy graliśmy w One to Switch i spuściłam w pierdziel w ten, w ping-ponga. Oje. Oh yeah. Wyczuwam herezję. Dobra, oh yeah. słuchajcie, bo... Jestem, e, e, jestem kaośnikiem, e, e, więc, e, więc... Wojny młody. Jak najbardziej mogę sobie bluźnić ile chcę. Nie, powiem wam, że <laughs> bardzo fajnie było się oderwać na 5 minut i pograć z kolegą z pracy w ping-ponga. Naprawdę bardzo, to, po, pod tym względem było to fajne. Ja nie musiałam nawet na to paskudstwo patrzeć i dało się nawet coś pograć. Było zabawnie. No. Ale jak hmm. mam spędzać długie godziny, to mi um, jest wszystko jedno, jaki to jest nośnik, byle to była dobra gra. No, coś w tym jest. Coś w tym mhm. jest. I teraz pytanie, czy do ono warto jest dobra gra. E, ale No to się okaże. To takie, to, takie, to takie kilka zdań wstępu. Otóż, jeżeli ktoś... Jeżeli ktoś by się nie orientował, to historia Adam Nowora jest już bardzo, bardzo długa, bo jest jeszcze przed, że tak powiem, przedelektroniczna. To jeżeli tutaj ktoś miał kiedyś okazję pograć klasycznego bitewniaka, takiego wiecie, że się figurki, ja, bierze i ja, ja, ja, ja tutaj pory tak gram. Przepraszam, no ale mnie bardzo to no jara. Z linikami, to, tak? To, to z linikami, tak? Tak, ja to, chciałem, tak to z miarkami, z kostkami, z, igurkami, z zasięgami tak, ja. i z wielką, wielką wy, wy umiecie książką. Umiecie w to grać? Wojtku, nie w to grać? Pewnie. Nie, ja przyznam się, bez bicia nie potrafię w to grać, ale jakby, bo nigdy się nie nauczyłem. Fan, gra... fan, wielki fan. No no, no, a, no, ja, a ja umiem i mnie to bardzo, powiedzieć. bardzo jara. Mnie to jara w chuj, przepraszam, ale mnie to mega jara, ja uwielbiam całą czterdziestkę. Ja całe życie gram w RPG. Ja jak nie grałam na komputerze, to znalazłam klub rpg w liceum niedaleko mnie i co piątek chodziłam grać w RPG-i. I albo graliśmy no, no w RPG-i, to... rozpisane jakieś tam Warhammery fantasy właśnie, czy, czy cyberpunk To w to grałem. E, w takie rzeczy graliśmy, no i potem się pojawiła Necromunda, bo była tania, bo było ich mało, bo tam było kilka figurek, a potem zaczęliśmy każdy zbierać swoją jakąś tam armię. no. No i u mnie tak wyszło. No tak, że... bo, to jednak, bo to jednak dość droga zobowiązanie. Tak. E, ja trochę figurki pograłam. Drogie, no. Ale moje figurki niestety wszystkie e, przepadły. R rdza wzięła. Aż dokładnie, żebyś wiedział, co jest najbardziej przykre z tego wszystkiego. E, no, ale, ale wiesz, uwielbiam Lor, na przykład mam, mam wszystkie książki o tym, jak się pojawili Marynsi Chaosu i tak dalej więc mam o tym mnóstwo książek. Prowadzę w ogóle sesję w rpg w Dark Heresy, w, w tą, w drugą edycję. Więc wiesz, siedzę w, bardzo w Warhammerze. W ogóle pozdrawiam całą moją ekipę, a szczególnie pozdrawiam tutaj Maćka, który jest specjalny i każdy mistrz gry ma w drużynie Maćka. Więc Masław, go, grałem, kocham cię stary, ale weź poczytaj podręcznik. No... <laughs> Dobre, no przepraszam, ja wolę, chwila to prywaty ale naprawdę mnie to napawa ogromnym i entuzjazmem i nostalgią, ja mam wszystkie Dawn ze wszystkimi dodatkami na półce i uwielbiam te gry i spędziłam srogie godziny klepiąc tam wrogów na różne kombinacje no, no. no Dobra. i właśnie nie cytować niech... cały chaos z pamięci, z dwójki Okej, okay. Wojtku, e, prosiłbym, żebyś w końcu zaczął. Sorry, przepraszam, e, taka tak, dywagacja, to... ale dobry wstęp do gry myślę. Sorry, Przepraszam. No no no. Także. Jeszcze Wo tak Wojtku, prosiłbym cię, żebyś zaczął. No. Tak, tak. Ja z tylko e, Więc tak jak Kali tutaj e, opowiedział, no to generalnie same początki uramera to są takie klasyczne gry bitewne i i więc jeżeli zaglądacie, jeżeli kupujecie albo gracie po prostu w jakąkolwiek grę, która jest w Uniwersum, czy Warhammera Fantazy czy Warhammera 4000, to zawsze trzeba pamiętać, że te korzenie są po prostu takie bardzo namacalne. I, yy, I tutaj pominę wszystkie te gry, które się pojawiły po kolei, ale trzeba trochę powiedzieć o Dawn of War 1, bo Dawn of War 1 to była gra, która zrobiła coś świetnego Z jednej strony wzięła uniwersum przede wszystkim, bardzo fajnie, i starała się oddać tą duszę tych gier bitewnych, to znaczy, że były tam oddziały, które były złożone z kilku. Nie, nie poruszałeś się jedną jednostką, jednym marinsem, tylko oddziałem marińców, nie Jasne, że były też pojedyncze jednostki, a to były już większe. Generalnie zasada była taka, żeby jakoś ten klimat tego bitewniaka utrzymać, zachować, żeby to jednak Troszkę tak przynajmniej wyglądało jak ten. I wiecie co? I to się świetnie udało w jednym Naprawdę było to bardzo fajnie zrobione, bo było z jednej strony dość dynamiczne, było czymś innym niż, niż Starcraft, a jednak było świetne. Mechanika była fantastyczna. Niestety to nie były jeszcze te czasy, kiedy ten multiplayer był tak dobrze rozwinięty. Co ty gadasz? Zawsze było z kim pograć zawsze kim pokazać, ale mi chodzi o to, że dzisiaj gry, jak wychodzą, to od razu się je targetuje na esport. O to mi chodzi, nie? I teraz, jak powstawał StarCraft 2K, to od razu już było to machina napędzona na to, żeby zrobić z tego grę esportową, co świetnie wyszło. I, I to też ma być gra czasie... esportowa? Do no, momencik, spokojnie, do tego dojdziemy. O, I, teraz, okay, no. I teraz jedynka właśnie trosz, niestety wyszła za wcześnie, albo ta, ta, ta korba na esport wyszła troszkę za późno i jedynka w związku z tym e, została troszeczkę w tyle, a potem pojawiła się dwójka. Dwójka była już grą inną. To już była inna gra, bo e, ona była nastawiona na taką grę bardziej hmm, taktyczną, tych oddziałów były tylko cztery Troszkę to tam inaczej było rozwiązane, ale była całkiem całkiem fajna, zwłaszcza tam potem ten, te dodatki Retribution, bo sama podstawka do 2 była bardzo monotonna. Yy, mniejsza z tym, zostawmy to. I teraz przechodzimy do trójki. Teraz co? No to w takim razie, no to co to trójka? Nie? Jedynka była fajna, dwójka była spoko. Co to trójka? I teraz trójka próbuje być, takie pierwsze wrażenie, jakie masz, to próbuje być, po pierwsze, konkurencją dla StarCrafta, czy tam się zapierają, że nie, absolutnie i tak dalej, to ma być konkurencja dla StarCrafta, to ma być gra esportowa, sportowa bo główny nacisk jest położony na rozgrywki yy, sieciowe, jeżeli chodzi o ten cały marketing. Yy, więc oni chcą stworzyć coś, co będzie grą esportową, sportową co będzie grą, w której będzie można się zmierzyć, tam są rozgrywki 1 na 1, 2 na 2, 3 na 3. 8 map, zdaje się, ma być w wersji finalnej no i, no i, i, to budzi pewne teraz takie, hmm, jakby człowiek się zaczyna zastanawiać, no dobrze, ale jeżeli to ma być w jakiś sposób konkurencja dla RTS-ów y, innych, głównie dla StarCraft'a, to, to będzie ciężko to osiągnąć w świecie Urhamera. I takie, takie, z, przed jeszcze pokazaniem w ogóle rozgrywki w Don't War rodziły się różne pytania. Na przykład, czy ta gra będzie bardziej dynamiczna, czy zostanie zachowana to taka, Troszkę jednak, wolniejsze, to troszkę jednak wolniejsze tempo z jedynki. Czy gra będzie nastawiona tak jak w jedynce na rozbudowę bazy, taką klasyczną, tak jak w tych antycznych zupełnie komandum ale czy jednak pójdą coś, co było w dwójce, że to było jednak tak troszkę, troszkę inaczej, tak pułepka. W końcu pojawiły się pogłoski, że to mają być elementy moby, no bo moba teraz jest taka dość popularna, więc <śmiech> mają być nagle jakieś elementy moby. No powiem Wam szczerze, że o ile ja jestem wielkim fanem gatunku MOBA, to MOBA w Down of War to było coś, co naprawdę mnie przerażało. Ta wizja była dla mnie przerażająca, bo bardzo bym nie chciał, żeby, żeby się z tego zrobiła MOBA, nie? Więc kolejna wątpliwość. Kolejna wątpliwość to była, no dobrze, a, bo tam pokazywali jakieś fragmenty rozgrywki, jak to wygląda w ogóle? Jezu, kto tam tak po prostu żuchla, nie? Co to się, kuwadzie? Kali? Kali. No nie, no, no kurde, jesz cukierki. Nie jest cukierków. Dobra, jedziemy dalej. We tek traci wątek. To nie cukierki, nie to ta przepraszam. No boż, czekaj, Jezu, taki szelest, co tam się dzieje nie? Ona tam uruchamia jakiś siły osób. Nie, Zobacz, próbowałam żeby... otworzyć do... Wiecie, jak jest ta folia na ptasim mleczku teraz, która jest bez sensu Próbowałam to, to otworzyć, rozumiem. bo mi się ten kawałek folii urwał I nie chciał ten, przepraszam e Dobra Wojtku, czyli, czyli e, Warhammer chce być wszystkim, tak? Warhammer, obawiałem się I po prostu właśnie, że on będzie że chciał być wszystkim i to było dużo obaw. I, I tylko teraz... jak, jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. No właśnie. No właśnie. No, no. Dodatkowo jeszcze, kiedy pojawiły się jakieś gameplaye, ludzie strasznie na tym YouTubie, bo YouTube to teraz jest takie, takie dość ciekawe narzędzie, niestety nie zawsze, nie zawsze oddające rzeczywistość, ale ludzie strasznie zaczęli to krytykować, zwłaszcza kiedy wyszedł trailer, w którym właśnie sami twój wspominałem, że tamte elementy drobne moby są i łapki w dół w ogóle wszyscy chętnie. No i powiem Wam, tych obaw się trochę nagromadziło, Więc, a jeszcze jedna była obawa, jak to będzie w ogóle funkcjonowało, czy wymagania, bo wiecie, tam PC Master Race i tak dalej, ale swoje sprzęty trzeba mieć, żeby tam wyruszyły i były płynne, nie? Więc wymagania sprzętowe też trochę budziły wątpliwości, zwłaszcza, że gra wygląda całkiem ładnie. No i wiecie co, i powiem wam, że po pierwszych tam, po pierwszej godzinie spędzonej w domu, of wszystkie moje obawy poszły w świat i już ich nie mam absolutnie wcale. Dlatego, że, że jest dobrze. Jest naprawdę dobrze. Są pewne takie rzeczy, które mogą jeszcze być wątpliwości, ale zwalam to na razie na karb tego, że to jednak była beta, a nie, a nie finalne, finalny produkt, bo jednak drobne błędy się zdarzały, jakieś takie typu jednostka gdzieś tam się zakręciła, albo coś tam nie, skill nie zadziałał, nie? No, to są rzeczy, które raczej, raczej naprawią. Natomiast tak, przede wszystkim, pierwsza rzecz, gra jest dynamiczna. Jest zdecydowanie bardziej dynamiczna niż poprzednie downwory. I moja obawa, że to będzie niedobrze, znaczy taka, może nie, że nie będzie dobrze, ale nie wiedziałem, jak to się sprawdzi, nie ma problemu. Naprawdę jest, fajnie, jest ten, ta szybkość gry taka Taka dość zrównoważona. Oczywiście trzeba do, do, do czegoś odnieść, więc najlepiej te dwa bieguny wziąć. Dawnowor 1 powiedzmy, no i na drugim, albo jeszcze niedawno GryGU się tam pojawiła, nie? Też taka gra zdaje się, tak, dobrze mówię. To są wolne gry, a StarCraft jest bardzo szybką grą, no więc to jest gdzieś po środku. Chociaż bliżej do StarCrafta, niż do tych wcześniej. troszkę bliżej, ale jest gdzieś po środku to jest, to jest dobre nie jest to taka rozgrywka, gdzie wszystko tak jest mega dynamiczne, ale jest dość fajnie, szybko, jednostki się fajnie poruszają płynnie, te wielkie, kolosalne jednostki poruszają się oczywiście wolno i jakby to wszystko pasuje. To wszystko ze sobą gra i buczy i jest, jest dobrze. Kolejna sprawa to rozbudowa bazy i wiecie co, tutaj znowu poszli na pewien kompromis, który jednak się sprawdza, bo i znowu, porównajmy do, do tych dwóch biegunów. Buduje się bazę, ale w sposób bardzo prosty. To znaczy, wybierasz tylko budynki, w jakiej kolejności ewentualnie, no i w jakiej szybkości chcesz tam, tam te, te, te sobie jednostki, te czy inne, tak? Czy, czy najpierw pójdziesz w piechotę czy od, czy i chcesz tą piechotę maksymalnie tam upgrade'ować, wszystkie tam boosty jej dać, i ją wystawiać w ten sposób i na razie, powiedzmy, te jakieś tam pojazdy sobie zachować na później albo w ogóle nic z nich nie korzystać, czy może od razu tylko te pierwsze jednostki robisz po to, żeby one się rozbiegły po mapie żeby w przejmowaniu punktów kontrolnych, o których za chwilę, a zaraz szybko tam szarżujesz do, do, do pojazdów. nie, Więc to jakby tylko do tego się sprowadza. Zdaje się, o ile dobrze pamiętam, ale mogę tutaj się pomylić o jeden, to Space Marinesi mają pięć budynków do wybudowania. To naprawdę z mało. To jest mało, bo w porównaniu z takim StarCraftem, w którym praktycznie spamuje się tymi budynkami, tam budujesz tych budynków mnóstwo podczas rozgrywki, rozbudowujesz kolejne bazy, nie? Tam wokół surowców, gdzieś tam biegasz. No, bardzo duży nacisk jest położony na tak zwane makro, bo w RTS-ach masz makro i mikro. Makro, no to, to jest rozbudowa bazy, mikro, no to obsługa jednostek. Więc to makro w jest kolosalne. W że jest na takim minimalnym poziomie, ale wystarczająco do tego, żeby już ta decyzja co najpierw wybudować jednak grała jakąś rolę. Nie? E, wiesz co, przepraszam, że ja ci przeszkodzę tutaj, mhm. ale to właśnie są te korzenie bitewniaka, gdzie tam bardzo często konflikt się zaczynał z droppodem i z małą jednostką i potem ci dochodziły inne w kolejnych droppodach, jeżeli je miałeś albo musiały dotrzeć gdzieś skądś. Mhm. Wiesz, tam mm -hmm. miałeś całe scenariusze, gdzie tak jak plansze przechodzisz teraz, to tak się przechodziło kampanie bitwę za bitwą. Wiesz, przenosiło się stacjonarne jakieś tam swoje jednostki. Więc tego nie mogłeś mieć za dużo, bo nie miało. Nie miałbyś z kim walczyć. Mm -hmm. Wiesz, więc to teraz... jakby ma sens, jeżeli chodzi o same korzenie tej gry. Yy, tak, tak, no czy no. Tak, ale wiesz, no gra komputerowa rządzi się swoimi prawami i mogli pójść na przykład w to, co było w jedynce. W jedynce była taka trochę bardziej rozbudowana ta to opcja o tej bazy. Znaczy, nie jakoś mega bardziej, tak? To było bardzo podobne, ale. Ale no wiesz, ja ale myślę, myślę, że z czasem z patchami o... to wejdzie, tylko oni na razie wydadzą podstawową, myślę, ale stabilną nie, nie. wersję gry. Wiesz, to, to jest nie bardzo nie, czeka, ważne, bo, się... bo tytuł Warhammera 40 no, jest bardzo zszargany w świecie gier wideo. Wyszło o wiele więcej słabych gier niż dobrych gier we wszechświecie 40 to i ta licencja była sprzedawana na lewo i prawo i szargano po prostu tym tytułem jak chciano i podcierano sobie nim tyłki po prostu. To Więc to, tutaj to, lepiej wydać dobrą, stabilną grę, która będzie grywalna, która będzie sprawiała frajdę, bo sprawia frajdę. Ja też przecież w to grałam i mi się zajebiście podoba. Sorry. Ale nie, nie. Jest Kali, ja dla nie mnie. wiem, czy ty mnie dobrze zrozumiałeś, przepraszam, ale muszę Już Nie, po prostu ja nie wiesz, mówię, że. Ja nie mówię, że ja czegoś oczekuję w paczach. Ja tylko mówię, że zachowano zdrowy umiar. Tak, że nie dokładnie. ma takiego, takiej rozbudowy bazy i jakiegoś takiego rozbudowywania kolejnych tam mikro jakichś różnych dupereli, które, a tutaj jak se to zbudujesz, to będziesz miał tam blastery, a jak to se zbudujesz, będziesz miał coś innego, tak jak w Starcrafcie, prawda? Gdzie budujesz koszary, a potem przybudówki do nich. Nie, tutaj budujesz budynek i koniec. Masz jeden budynek do upgrade'ów, jeden budynek do zwykłych tam prostych jednostek, jeden budynek do cięższych jednostek, no, jeden tak. budynek do, do do pojazdów. No i to w zasadzie jest koniec, nie? Finito. No i masz jeszcze, i oprócz tego są jeszcze jednostki specjalne, elitarne, o których też za chwilkę. I teraz tak. Więc tutaj też mi się podoba ten umiar. Taki to jest umiar po prostu, to nie jest, jakoś nie odbiega od tego, co było w, w, w poprzednich częściach, ale nie, ale też na szczęście nie biegnie w stronę jakiegoś tam zupełnie rozbudowanego pod tym kątem starcowca nie, ja to pewnie, no bo nie musi być wiesz, samo uniwersum no. takie jest więc ma to sens Uważam, że bardzo często jest za dużo tych upgrade'ów wszystkiego i tak nie zdążysz w szybkiej rozgrywce. Ktoś cię zmłodzi po prostu, zanim coś wybudujesz. E, no nie, no zaraz, ale znaczy tak, ale wiesz, bo chodzi o to, że dobrze, że nie próbowali naśladować StarCraft'a tylko dlatego, że jest StarCraftem, nie? Że teraz, a dobra, to, to jest A po tam, co mieliby to wiem, robić, jak mają gotową tam. grę ze świetnymi zasadami? Oj, kali, uwa. Bo, bo mogli. Ja tylko mówię, że dobrze, że tego nie kupili, ja pierdolę. No bo stary, ja no, się jaram tą spokojne. grą. No sorry no to fajnie, dobrze, no to poczekaj w momencie, już lecimy dalej i już zostawmy to, no po prostu, do, po prostu mówię, że te obawy, jeżeli ktoś miał że będą chcieli zrobić z tego StarCrafta, były nieuzasadnione nie zrobili z tego na szczęście StarCrafta, koniec, ucinamy to, lecimy dalej bo jest jeszcze kilka rzeczy, o których chciałbym Dobra. kolejna sprawa to jest taka coś, co mi się bardzo w jedynce podobało nie było tego w dwójce Chodzi mi tutaj konkretnie o takie terenowe różne wykorzystania, że na przykład wchodzisz sobie do leja po bombie i tam dlatego, że jesteś w leju po bombie, masz bonusy do obrony, nie? bo jesteś tam skitrany. Tego w dwójce nie było, w jedynce to... Znaczy, wiecie co, ja już teraz nie wiem, bo mi się to pieprzy wszystko, ale w dwójce nie było czegoś takiego kali, prawda? Nie, w Jedynce miałaś właśnie... nie było. W to było. Tak, tak to tak, było w Jedynce, tak. gdzie, więc... wiesz, właśnie wybierało się miejsce na bazę, żeby była dobrze osłoniona, mhm, żeby tak, było tak. trudniej innym jednostkom przyjść, bo na przykład jak byłeś za jakim wzgórzem czy coś, to musiały spowolnić. E, więc obsadzałeś sobie jeszcze wieżyczki, to coś było, tam strategicznie w się mhm. umieszczało bazę. Tak. Więc to było właśnie w Jedynce i, i, i wiecie co, to było bardzo fajna mechanika, która mi się tam podobała. I niestety ku mojemu rozczarowaniu tego w trójce nie ma. No. Jest taki, taki substytut. To znaczy są takie pewne punkty w, na mapie, które polegają na tym, że jak wejdziesz do tego punktu i go przejmiesz, to on taki klosz jakby energii nad tobą robi i w ten sposób, jeżeli do ciebie strzelają jakieś jednostki, to ty jesteś za tą osłoną i najpierw muszą tą osłonę zniszczyć, co jest czasochłonne i tak dalej, więc trzeba tam najlepiej posłać jakieś jednostki do walki wręcz, które wejdą, rozpieprzą tych gości w środku, przyjmiesz punkt. Punkt ten może być też zniszczony tak permanentnie. I wiecie co, to mnie rozczarowało dlatego, że y, takie punkty jest tylko kilka na mapie oni są, one są w pewnym tam jakimś konkretnym miejscu to y, nie wiem po prostu na ile to będzie y, się sprawdzało w, w przypadku graczy, którzy będą naprawdę się bardzo chcieli nastawić na, ten, na tą rozgrywkę online którzy będą chcieli wejść w ten e i tam rzeczywiście podziałać nie wiem po prostu, czy to się sprawdzi, bo według mnie o wiele fajniejsze było to wszystko związane z tymi systemem osłon, gdzie tam się kitrałeś, po prostu to było bardzo fajne. Tutaj tego nie ma. Tutaj tego po prostu nie ma, co powoduje, że ta gra będzie nie będzie aż tak nastawiona na to, na ten aspekt taki hmm, dobrego wykorzystania terenu. Oczywiście bez, bez przesady, tam jest co robić, jest co wykorzystywać, różne są e, opcje, ale ale tego nie Ale wiesz co, tutaj Rozgrywka za jest za to szybsza niż w jedynce. Jest szybsza? No tak, zgodzę się. Masz tak, szybszą tak. rozgrywkę, wiesz? W jedynce raczej w kampanii, przynajmniej w multiplayerze, zupełnie inaczej się grało. Ale w kampanii bardzo często Ty byłeś na pozycji obronnej. Musiałeś się bronić bardzo często, więc. Wiesz, tutaj jak miałeś na przykład falami nekroni przychodzili czy coś, no to musiałeś się bronić po prostu przed nimi i potem tylko zrzucać im, nie wiem, demony na przykład czy coś na bazę. Znaczy i tutaj, z, tutaj z kolei jest Tutaj z kolei jest tak zrobione z tego, co zauważyłem, no, że. Zupełnie inne. Mapy inny... są często. Ten. Sorry, przepraszam, że ci chwłę w słowo, ale to jest zupełnie no spoko, inny tryb spoko, rozgrywki, można. jeśli wiesz o co mi chodzi. Tak, tak. Jest tak szybciej tak, po jest prostu. Inny... Masz inne rzeczy do roboty, nie musisz się martwić tym systemem zasłon. Masz inne za to. E, ale to właśnie według mnie nie jest fajne. Po prostu ja wolałem się pomartwić. A wolałem się pomartwić tak samo, jak wolałem się pomartwić w Kompanie of Heroes, y, gdzie w Kompanie of. Heroes i też w Komparo Online, ten system akurat, y, jakiś tam lejów, zasłon, worków z piaskiem, sprawdzał się fenomenalnie, budynków i tak dalej. Y, to naprawdę było świetne. To było naprawdę świetne. Tutaj nie ma budynków. Ja nie zauważyłem żadnych budynków, do których mogę wejść, tak? Y, nie zauważyłem żadnych takich rzeczy, które, wiesz, po prostu zrezygnowali z bardzo dużej ilości feature'ów, które spowodowały, że te gry, miały też taki aspekt um, taktyczny większy. A zwłaszcza w kompanii Heroes to miało duże znaczenie, kiedy musiałeś działa rozstawić w odpowiednią stronę, kiedy kiedy trzeba było, powiedzmy, piechotę jak najszybciej wstać do budynku, żeby już ja budynek, bo miała tam po prostu pewną przewagę. To jeszcze w dwójce w danowor było przecież wchodzenie do budynków. Więc z tego wszystkiego zrezygnowali. I to wcale nie uważam, żeby to było dobrze. Uważam, że to jest trochę pójście na łatwiznę. Przyspieszenie rozgrywki nie równoważy mi te, tego braku. Zwłaszcza, że w g tych grach, no ale wiecie, to akurat ta że tak powiem, zdolność grania to się pojawi za trzy miesiące po premierze, jak już mniej więcej ludzie za taktyki, będą wiedzieli, co ma sens, czego nie ma, taka inteligencja spirowa się robi. Na początku to wszystko jest intuicyjne, więc nie wiem, jak będzie w dłuższej perspektywie, ale ale w tej krótkiej były momenty, kiedy po prostu wszyscy stali na mapie no i tak czekali, nie? Bo, bo tu chodzi raczej o te momenty zbitki, konfliktu ale one są szybsze. Nie są jakoś tam mega szybkie jak w Starcrafcie, ale są szybsze. Natomiast cała gra jest wolna. Od rozgrywki trwają 30-40 minut. To jest bardzo długo. Jak na RTS-a, to są długie rozgrywki. Bardzo długie, tak. To fakt. Tylko, że to trzech na trzech. To jeden na jeden, i na dwóch są to oczywiście trochę krótsze. Może być tak, że jak ludzie się nauczą to grać, to będzie wręcz odwrotnie, tak? Że te trzech na trzech będą najkrótsze. To tak może być, naprawdę. Może. Bo to są... Z... To, tego nikt nie wie. Ja mówię tylko, że na tą chwilę było tak, że po prostu wszyscy się jakby napakowali i teraz hmm, czekamy. <śmiech> Zastanawianie czekają, na się nabiją te punkty na przykład, nie? żeby sobie uzupełnić jednostki i tak dalej, więc to jest takie dyskusyjne. I to te wszystkie takie okopywanie, takie rzeczywiście rozstawianie, wchodzenie do budynków wcale nie jakoś mega nie, spowolniało, nie spowalniało tej gry, tylko po powodowało, że trzeba było trochę bardziej pomyśleć przy atakowaniu. A tutaj, z tego co widziałem, jakby te elementy taktyczne sprowadzają się do dwóch rzeczy. Mapy są często skonstruowane tak, że są jakieś wolne, wąskie przejścia. Oczywiście można tam gdzieś iść naokoło, nie, ale jest więcej wąskich przejść, więc tam się często koncentruje jakby front i potem jest taki moment przejścia, że albo jedni przechodzą na drugą stronę, albo coś tam się dzieje i wtedy się ta, ta linia frontu przesuwa, nie? A drugie to są takie obszary, gdzie możesz wejść i się skitrać w cieniu. No i to jest wszystko. Według mnie słabo. Powiedzmy sobie szczerze, to nie jest to, co ja lubiłem, no ale jakby rozumiem, że to jest inna gra, tak? Więc no nie mam pretensji. Tylko, że jest mi przykro, że tego feature'a po prostu nie ma. Natomiast tych rzeczy, które są i pozostały, które mnie cieszą, to są punkty kontrolne. Nadal będziemy bić się o punkty kontrolne, co jest dla mnie bardzo fajne, bo to było i w i w kompanie of Heroes, i w no, no, włoży jedynce, że mamy mapę i na tej mapie są rozlokowane punkty, które musimy przejąć i je utrzymać, żeby nam się zasoby po prostu tam produkowały, z tych zasobów produkujemy jednostki. To jest bardzo fajne, bo bałem się, że z tego zrezygnują, ale szczęście tak się nie stało, ale widzisz, Kali. Tutaj znowu wracamy do tego, dlaczego, dlaczego mi brakuje tego rozstawiania się, dlatego, że Weźmy ten Company of Heroes jako przykład. Według mnie Company of Heroes Online to była jedna z najfajniejszych strategii rts w ogóle ever i bardzo żałuję, że zawiesili ten projekt, bo wtedy studio miało tam problemy finansowe, ono w końcu upadło i też ten projekt zawieszono wcześniej, który był fenomenalny, jak dla mnie, no i ludzie byli zachwyceni, nikt nie zrozumiał, dlaczego oni to usunęli, usunęli ich sprawę. Natomiast tam było świetne to, że jak zdobyłeś ten punkt, czy ten punkt, to trzeba było się tam dobrze albo okopać, albo go potraktować jako taki punkt, no taki, że możemy go poddać, więc tam mamy, nie wiem, dwa ckm -y, jednego sztuga, tylko takiego na zaczepkę, żeby ewentualnie widzieć, że ktoś idzie, ale on tam będzie sobie tak, no, że najwyżej go przejmą, nie? I po prostu to, to, to powodowało, że każda bitwa była zupełnie inna. Bo nigdy nie wiedziałeś, gdzie kto się okopie, nigdy nie wiedziałeś, które przejścia będą zawalone, nigdy nie wiedziałeś, gdzie będzie zaminowane, gdzie będzie co tam. To było super. Tutaj ten element znika, bo co prawda na tych punktach możesz sobie postawić te pointy, czyli takie umocnienia jakby i tam sobie je rozbudowywać, ale to wszystko. Nie masz żadnych wieżyczek, żadnych jakichś dział takich. Nie rozstawiasz niczego, bo po prostu idziesz armią. No ja, także... wiesz, ale ja myślę też, że dużo rzeczy nie widzieliśmy jeszcze w bacie. Myślę, że widzieliśmy prawie wszystko, jeżeli chodzi o rozgrywkę online. Dlatego, że jest na stronie Warhammera pokazane, z czym się różni beta od pełnej wersji. Jest dokładna rozpiska, tabela po prostu jest. No więc to wszystko... To tego już raczej nie powiększę. To Znaczy jasno będzie, będą jednostki elitarne jeszcze, nie? Więcej ich tam będzie, nie, jakieś tam mapy, nie? Będą inne i tak dalej. To prawda, to akurat racja. Może akurat będzie tak, że na tych innych mapach nagle pojawią się leje po bombach, nie wiem. Ale tak wątpić, bo mechanika, bo mechanika raczej tego nie pokazuje. Hmm. Po prostu nie wydaje mi się. Natomiast cały ten aspekt tego wchodzenia do budynków być może się pojawi, ale też, wątpię. No, zobaczymy, zobaczymy, co będzie. Raczej, znaczy, jeżeli założy, no, chyba na chyba trzech mapach można grać, bo po prostu, tam jest dwóch na dwóch, jeden, jeden, jeden, dwóch na dwóch, trzech na trzech, jeden na jednego. E, chyba nie udało mi się zagrać tylko dwóch na dwóch. No, więc widziałem dwie mapy z tych trzech i na tych dwóch mapach czegoś takiego nie było, ale były po prostu do siebie bardzo podobne, nie? Pod tym względem. Więc, no nie, no, kto wie, no, ja nie mogę mówić kategor kategorycznie, ale, ale nie wydaje mi się, więc, są takie rzeczy, których niestety żałuję. Jasne, że po premierze powiemy na pewno jak to wygląda, a na tą chwilę wygląda to tak, że jest gorzej niż lepiej, jeżeli chodzi o ten tylko i wyłącznie aspekt, bo generalnie gra jest świetna i miodzia. Co jeszcze jest takiego, co chciałem... Aha, o jednostkę chcę powiedzieć, bo wiecie, tutaj postawiono na taki troszkę inny tryb rozgrywania tych bitew, bo Mamy te wszystkie jednostki podstawowe, tam jest piechota, jakieś tam pojazdy i tak dalej, ale oprócz, oprócz tego są to elitarne jednostki i na każdą grę możecie wybrać trzy, jedno, trzy elitarne jednostki. Tych jednostek elitarnych w becie było sześć, o ile dobrze pamiętam. Docelowo ma być ich jeszcze więcej, z tego co wiem, i z tych sześciu wybierasz trzy nie? Tam, kurde, mam nadzieję, że się nie pomyliłem bo tam już mi się to pierwsze wszystko ale generalnie zdaje się, że tak było że tam 6 masz do wyboru 3 możesz wybrać na misję w becie w pełnej wersji ile tam ich będzie nie wiem, coś 12, 18 nie, jakoś tak i teraz y, powiem wam, że to to jest coś, co robi robotę w tej że naprawdę jak zrzucicie takiego wielkiego kuźwa, jakiegoś yy, banshi zdaje się, nazywa się ta od tych, od tych yy, Eldarów, bo jeszcze coś, co nie powiedziałem, w becie były trzy rasy i w pełnej wersji też będą na razie trzy rasy, czyli yy, Space Marines, yy, Orkowie, yy, czy Orki, jak by powiedzieli tam niektórzy puryści, i, bo tutaj akurat jest ten palest, bo tak się zawsze poprawia w tam wnie, że to nie są orki, bo orki to są z Majorki, tylko orkowie, a tutaj podobno akurat nie, tylko akurat są orki, bo jest napisownia i tak dalej. Są orki i jest, jest, są eldarzy. Eldarzy to są takie świrusy, coś w sensie jak protosi z, z Starcrafta, więc są trzy rasy, na pewno w jakichś tam kolejnych DLCK, jakichś takich pierdołach, Pewnie zobaczymy kolejne, no bo to tak zazwyczaj się odbywa, nie? To takie trochę, e... trochę kosmiczne elfy są, eldarzy. Dla mnie no, przynajmniej. Tak, takie, tak. takie, no. Nie tak, lubię tak, tak, tak. ich. Ja nie nie lubię. przepadam. <laughs> Mamy wspólnego wroga. No. no Także są te, są te trzy, trzy frakcje. Każde się różnią. Eldarzy chyba mają jeden budynek więcej. Z tego, co wiem, nie wiem, nie, nie gram tym, tym, tym, tą herezją, więc więc nie wiem, co tam się dzieje, no trochę szkoda, bo wiecie, no czemu znowu nie ma chaosu, przy Tao na przykład, bo by fajnie, fajnie by było zobaczyć, co w ogóle... Hmm. Wiecie, no tam jest od groma fajnych, fajnych raz, przecież ja tam jest kilkanaście, kilkanaście różnych ciekawych raz, no ja Przecież trzy. jest mnóstwo ale... raz, których nie ma nawet w figurkowym Warhammerze, ale no. znajdują się w opisach w książkach. W są całe, tak, tak. całe serie książek są przeróżne o przygodach różnych Legionów Space Marines, które tam po galaktyce no, ale... są rozsiane tak, tak. i spotykają różnych wrogów i tam naprawdę są przeróżne rzeczy. Tam, no, ale powiedzmy, że to no, takie kanoniczne, takie, żeby już było na zasadzie tych podstawowych... Nekronów no, nie ma. No i nekroni. No Nekroni po prostu, przecież oni w jedynce, to była ulubiona frakcja, nie? Kurwa, Odwła plaga jebana. Nekrona, on, pięć minut, on pięć minut szedł tam, bo to były takie, wiecie, Nekroni takie kroczące szkieleto, mumio, pff, nie wiadomo co, tak, roboty, Takie, nie? no, trupy chodzące, no. Tak, ale takie zrobotyzowane trochę, nie? Takie to takie... Tak, cybertrupy, o! Tak, tak. I, I wiecie, i to się budowało się taką jednostkę i wysyłało się od razu na początku gry, no, do bazy wroga i on sobie tak szedł. I tak sobie kroczył, bo on miał czas zawsze. I, hop, i tam już, wiesz, tam już były trzy jakieś wielkie bitwy, a te nekrosy dopiero tam dochodzą i zaczynają strzelać. Ale jak zaczynają strzelać, to, to I one upożyły. cholery, jak tam jakaś inna jednostka się pojawiała w okolicy, to one wstawały. Jak się hmm. je zabiło, to ta kurwa wstawała jeszcze. Naprawdę to było fajnie zrobione i to była najbardziej zrenowizona <śmiech> <w> ta <tym śmiech> no. dar, Dark Crusade chyba, nie? Wiedący. Tak. Swoją drogą świetny ten dodatek był. Tak. No. <śmiech> no więc może się pojawią w tych dodatkach, zobaczymy, byłoby fajnie. Naprawdę byłoby fajnie zobaczyć takie. No ja ta strasznie mam kitość tych raz, jakie były w jedynce, nie? Ja ubolewam no, ale... okrutnie na brak chaosu. Ja tego nie rozumiem, jak może nie być chaosu. Ale wiesz co, ja powiem wam tak. Y... Trzeba pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, mało raz, powiedzcie tu falą StarCrafta, nie? Tam mają trzy razy i koniec i już nigdy <suszy> <suszy> więcej raz nie będzie. A my, mamy, a my mamy trzy razy na sam początek i praktycznie pewność, że pojawią się kolejne. Mm, bo zawsze się pojawiają. No, no tak. brakuje sił imperialnych. Nie? No, na przykład, nie? Także to jest naprawdę no... no Wszystkie te, co były, wszystkie te, co były w jedynce, gdyby dodali, to już by naprawdę była obfitość. Ale ale trzeba pamiętać o jednej ważnej rzeczy, że takie dodawanie raz ma, jest bardzo problematyczne właśnie z tego, co powiedziałem na samym początku, że oni trochę celują w esport. Oni trochę celują w to, żeby Warhammer i Starcraft był jak LOL i Dotania po prostu. Oni chcą tego, bo to wybacz widać. Wojtku, ale to jest takie nudne. W kółko granie tych samych trzech planż. Ale nie, no bo do czego zmierzam? Chodzi mi tylko o to, że tutaj dali trzy rasy na początek dlatego, że a czemu trzech plansz? W StarCraftie masz, masz w ogóle co sezon masz rotację map. Tam nie no. map było Nie mówię o ale takie lolę na przykład. A, nie, to najsześć, ja tylko mówię... Samo. Oj, Kali, ty znowu bierzesz wątek, ja daję coś jako przykład, żeby porównać tylko. A ty mówisz, że to jest nudne. No dobra, niech sobie będą nudne te moby. Nieważne, chodzi mi no o.. No nie wszystkie, Do, że, dotka że jest fajna Dawn akurat. Obiecałem, że z tobą pogram i pogram, żeby okay. nie było. <śmiech> Spoko. Ale chodzi mi o to, że po prostu Dawn of War i StarCraft będą jakąś konkurencją. Znaczy, czy będą to czas pokaże, bo może się okaże, że Dawn of War się wypali za miesiąc, nie może tak być. Ale oni w to celują. I, i tutaj jest taki problem, że zrównoważenie, zbalansowanie trzech raz już jest problemem, dwóch raz już jest problemem. A co dopiero trzech? A dodawanie kolejnych to jest wywracanie tego balansu w ogóle na głowę i przerobienie go w całości. Bo się nagle okazuje, że jak jednostka zadaje 10 obrażeń, to żeby to w ogóle miało sens, to trzeba jej dać 12, tak? A tamta, żeby, a ta w ogóle z tej innej rasy, to nie może mieć prędkości 7, tylko musi mieć prędkości maksymalnie 4. Wiecie, to są takie pierdoły, ale to trzeba zbalansować. A ten balans weryfikuje dopiero czas i ilość rozegranych gier, więc to jest cholernie trudne, a Kali to już na pewno wie, jak to jest trudne, skoro zajmie się testowaniem gier. Więc tu bardziej o to chodzi. Oni po prostu dają te trzy, które jakoś tam sobie zbalansowali na początek, a potem się zobaczy, nie? Potem pewnie gdzieś po miesiącu, po dwóch, patrzy będzie co nie niemiara, bo, bo każda tego typu gier ma mnóstwo patrzy, i będą po prostu dodawali kolejne, kolejne rasy, kiedy będą czuli, że, że po prostu się to już tam jakoś zazębia i można teraz coś dać nowego i teraz znowu ten cały proces balansowania zacznie się od nowa, nie? No, także tyle takich moich wstępnych uwag, bo widzę, że czas, no kurde, się nam już kończy bo powoli, zostało 10 minut, a na pewno jeszcze będę chciał coś powiedzieć więcej, kiedy ogram i kiedy będzie premiera i będę mógł coś powiedzieć jeszcze o kampanii. Wojtek, no, ja i... będę z tobą grać. I ty, ty. Będę z tobą no i w multi grać na dwa versus 2 i będziemy kosić. E, no to super. Będziemy no to kosić to heretyckie gówno. Imperium. <laughs> bo nie mogę grać chaosem. E, Wojtko, ale tak wstępnie, wstępnie to będzie najlepsza część? Co? No nie, to czas pokaże. Nie, nie, nie. Czas pokaże, dokładnie. Dla mnie na razie najlepsza część była pierwsza, bo była naprawdę tyle, ile tam się pojawiło rzeczy do niej, dodatków, tych razy. Tak, raz, ale podstawowo też film, miały się chyba tak tylko daje. trzy i kawałek Ej, kampanii tylko, i na multiplayerze nie? trzy mapy z tej kampanii wyciągnięte Ej, wiesz co, były orki marysi i chaos chyba był tak. w podstawce jedenki, nie? Mm -hmm. nie wiem czy coś tam jeszcze było Ta... tych eldarów na pewno nie było nie, nie to to później, później to ale później. No, wiesz, też wytrzy. było tego niby mało, tak? ale nauczyłeś się balansu mm. i mechaniki tych trzech raz i bum dodatek, bum dodatek i one nie Dokładnie. były drogie, one kosztowały grosze i one naprawdę powodowały, że ludzie już nie mogli się doczekać nie? na te kolejne rasy, to było coś... więc nie Tak, i oni w ciągu podały, roku to czy to dwóch sprawi. rozbudowali ja. tą grę o 200%. I myślę, że tutaj może się stać to samo i mam nadzieję, że tak będzie, że to to jest working progress, taki RTS, bardzo mhm. po, porządny z prawdziwego zdarzenia. Generalnie teraz takie tego typu gry multiplayerowe robi się właśnie tak, że się je robi cały czas. Tak po prostu robisz, startujesz z czymś, a potem cały czas dodajesz nowych rzeczy. Jeżeli firma robi to dobrze, to będzie miała klientów i będzie miała graczy przez lata. Jeżeli zrobią to źle, to się wszyscy wypalą za miesiąc, dwa. Po prostu, no. A jak będzie, to dopiero my gracze sami na to wpłyniemy. No mówię, mam nadzieję, że tutaj w końcu wyjdzie znowu jakiś fajny tytuł, bo tak naprawdę... Dalej czekam, aż Deathwing się pojawi na konsoli, żebym mogła pograć sobie na tym plebejuszu. A tak to, tak to ostatnia dobra gra, która wyszła, z której miałam Friday. faktycznie, to był Space Marine. I to mówimy lata i lata, a tyle rzeczy się pojawia pod tym szyldem i to jest po prostu ale wiesz co, są Gorsze niż dzieki, parówki, na przykład, kuźwa, naprawdę. Armada armada jest bardzo fajna, Galactic Armada, nie wiem, czy miałeś okazję, bo to jest z, z rzynka, z tego, nie? Z planszówki, no ale jest fajnie zrobiona, naprawdę solidnie. Może to faktycznie nie jest... Znaczy teraz myślę już o, o fantazy, ale w fantazy też się fajne rzeczy pojawiały. Znaczy, ten problem, że game, Games Workshop dodawał tam licencję na markę Warhammera do każdego zakupionego tam pasztetu, nie w spożywczaku, to mogło się wydawać głupie, ale to zaowocowało naprawdę mnóstwem bardzo fajnych konwersji i chociażby, nie wiem, weźmy tam Mordheim, City of Damned, weźmy sobie właśnie Armadę, troszkę tego się pojawiło, takich fajności. Nawet na mobilniaku jest fajny ten jezu, jak to co to tam jest? Ulf Legion, nie wiem, co to tam było, ale też są na mobilniaku kilka z fajnych. To nie jest tak, że po prostu w tej całym zasypie tego, tego szrotu pojawiły się prawdziwe perełki i chwała im za to, bo ten szrot po prostu można olać, nie? A jak ktoś postara, to zrobić coś fajnego. Nie wiem, no ja po prostu mam ogromne nadzieje, bo mam wielki sentyment do tego wszystkiego, więc ciężko mi jest podejść no. z dystansem do tematu. No fajnie, no ja też się cieszę właśnie już nagranie. Na Także chętnie, chętnie pogram. Chętnie pogram razem. No to super. Tak. Więc. To załóż swoje eee... szczęśliwe rajstopy. Mam nadzieję, że mnie Rafał Chyba. spuści z łańcucha. No i słuchajcie, może taki apel. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy chciałby z nami pograć w Donowala, no to zapraszamy. W ogóle jakby jak cokolwiek chcieli, chcieli z nami razem. pograć, to dokładnie, dajcie znać. No, to zobaczymy, co się da zrobić. Pewnie. Dokładnie tak. Ja, ja, mam, ja, ja mam ostatnio, jeżeli chodzi o takie rzeczy, złe doświadczenia, znaczy może nie tyle złe, co po prostu miałem z kim coś pograć, ktoś mnie zaprosił i nie pograliśmy. I nawet, nawet już nie pamiętam kto, w wiem, że go mam gdzieś tam na liście znajomych, ale nie wiem kto. Pewnie, pewnie ten słuchacz mnie słucha. Nie wiem, czy to nie Słuchaczu, było... Słuchaczu, który obiecywał Ken Kenderowi wspólne granie. Nie zawódź go więcej. O, nie wiem, co to było, no. A Kender, wiem, ale ty chyba przynajmniej tak, się przygotuj mam. i wiesz, co Ford, grać. A. W Killing Flora miałem grać, tak, Killing Flora, ale już nie wyszło, ja już nie mam, szkoda, chociaż szkoda, bo dodatek wyszedł, podobno fajny, e, trudno, ale tak, możecie do nas pisać, szczególnie jeżeli ktoś się chce sprawdzić w czy jest taki dobry, to zapraszam. Weź tą Fifą, e... jak nie mi to Fifa, co z wami? To nie było do ciebie, Kali. Ale w ogóle, było, to nie, nie co ten podcast? wszystko musisz brać do siebie od razu. To nie o to mi chodzi, to? trzymajmy jakiś poziom, kurde. A nie, nie, nie. nie. <laughs> To, to jest akurat bardzo dobra gra Chciałbym ci powiedzieć, że ona zawsze przez rok będzie się dobrze sprzedawać ta dan no, więc szczególnie, że ma teraz drugi albo trzeci tak samo tak, jak tam. McDonald's tak. to nie znaczy, że to jest dobre no, ale ludzie to jedzą no, dokładnie to, grają. No, to o tym mówię, no no okej, okay, no no może. Nie, ale FIFA jest akurat dobra. Szczególnie w tym roku. W zeszłym roku nie, ale w tym roku jest dobra. Więc pewnie w przyszłym roku będzie słaba i nie będę tego grał. Bo po e, co? Dobra, ale sobiecie. po co te, tyle tych FIFA? Nie może być jedna co jakiś czas? No jest, co roku. A to nie może to być? To jest co jakiś czas. Aha. Okej. Okay. Nie mam no więcej pytań. Nie ma. Nie, no, ja teraz po prostu rozumiem rozpacz o chłopaków, chłopaków w od FIFA, jak im płyta zginęła w pracy. No, więc, no, więc, ja ich doskonale rozumiem. O, jak szukali, ładnie. E, no, e, dobra, Kali. E... Koniec już. Słuchajcie, będziemy kończyć 84 odcinek. Jak zauważyliście, już dobiega końca, bo macie już na swoich aplikacjach albo gdziekolwiek nas słuchacie. Godzina 56:7. Słuchajcie, więc mówię, będziemy pomału kończyć standardowo. Wchodźcie sobie wszędzie, oczywiście na bezzmienny.pl, tam ta strona się robi, w sumie się nie robi, ale na pewno się kiedyś zrobi. E, wchodźcie na projekt Wojtka, czyli safeproject.pl, wchodźcie na projekt Kali, czyli Blackwidoradio.eu e, gdzieś jeszcze macie wchodzić, bym powiedział, żebyście wchodzili na rozgry ro rozgrywkę, ale, ale to już jak tam chcecie, ale jakoś tak ostatnio tam nie wrzucamy, nie, nie wiem czemu Rafał i w sumie to, to, to tyle. I w sumie to tyle. Standardowo Facebooki i tak dalej. Tak, Piszcie i do nascela, z, z nami. Dali, w gry. Próbujcie z nami grać. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak się gra z Kali, albo z Wojtkiem, albo ze mną, to możecie pisać. I myślę, że to będzie tyle. Słuchajcie, 84 odcinek. Tak dobiega końca. Tak, dobiega końca, więc kończymy ten odcineczek i ze mną dzisiaj był standardowo. Wojtek kocjan? Żegnam, trzymajcie się. Wpadła do nas po dłuższej przerwie Kali Murawska. Tak, dziękuję bardzo i dobranoc. Przepraszam, że tak się rozgadałam, ale dawno nie dobrze, było. Bardzo dobrze, dawno ci nie było. <gry> bardzo dawno, czy nie było dokładnie. Był z nami jak zwykle ostatnio aktywny Rafał Radomyski. Dzięki, pozdrawiam musiałem i byłem oczywiście ja, czyli Christian Kender. My standardowo słyszymy się za dwa tygodnie. Będziemy mówić o grach, ale trochę inaczej. Więc do usłyszenia, drodzy słuchacze, trzymajcie się, miłego grania.